audycja Kadr Ciwoko, odcinek 19 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I co? I byliśmy w Łodzi. I byliśmy w Łodzi, ale nie od tego zaczniemy wyjątkowo, ponieważ no. Ubiegłe... O Łodzi się jeszcze nagadamy. Tak, ale za to ubiegłe dwa tygodnie obfitowały w fajne newsy. Aczkolwiek powiemy tylko o jednym, który jest zdecydowanie najważniejszy z nich wszystkich i przykrył przykrył absolutnie każdego komiksowego newsa. Mianowicie Wildstorm wraca i ja się cieszę ja się cieszę bardzo. Pamiętasz co mówiłeś kilka odcinków temu, że uwierzysz jak zobaczysz? Ale cieszyć się mogę już. prawda? No tak, no cieszyć <laughs> tak. się możesz już. Oczywiście. Tak, uwierzę jak zobaczę, ale wygląda na to, że sukces Young Animal przełożył się na to, że postanowiono ruszyć z kolejnym imprintem, a właściwie przywrócić imprint Wildstorm. Swoją drogą ciężko chyba jeszcze mówić o sukcesie Young Animal, jak to tak naprawdę wyszły cztery zeszyty z pierwszym numeru, dwa zeszyty? Mhm, na razie dwa. W zeszłym tygodniu pokazało się Shade The Changing A, Girl I idą Patrol. Patrol Więc okay. dwa na razie e, Tak, ale już z samej tej informacji Prasowej, która się pojawiła e, Wynika, że decyzja O rewitalizacji Wildstormu e, Wyniknęła właśnie Z tego, że już uznajo, uznano Young Animal za sukces mm, Wygląda na to, że te Komiksy, które już się ukazały Albo lada moment się ukażą Będą notowały nie tylko dobre recenzje, co już jest faktem, ale także będzie bardzo dobra sprzedaż, co jest fajne. Natomiast Wildstorm będzie kierowany przez Warrena Elisa, co jest dla mnie mega dobrą informacją, bo Warren Ellis jest człowiekiem, który w 1997 roku przejął serię Stormwatch i jako pierwszy udowodnił, że z tymi postaciami w ówczesnym Wildstormie można coś zrobić. Wymyślił całą masę nowych postaci. No i, poprzednie... i wszystkie serie będzie pisał Dandy Dio. O Jezus Maria, oby tak nie było. Natomiast, gdy Wildstorm przeniósł się z Image'u do DC i ruszył, ruszył na nowo niejako, no to Ellis stworzył The Authority, które wówczas wyprzedziło swoją epokę, chociaż dzisiaj już tak tego nie odbieramy. No ale przede wszystkim stworzył Planetary. E, które jest nie tylko jednym z najlepszych komiksów White Stormu, ale także najlepszych komiksów amerykańskich ever, przynajmniej moim skromnym zdaniem. No więc e, Warren Ellis wydaje się być odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, dlatego też się tak bardzo cieszę, pomimo tego jak dużo projektów rozpoczętych i niedokończonych ma Ellis na koncie. E, co wiemy na temat rewitalizacji Wildstormu, na pewno wiemy tyle, że pojawi się flagowy tytuł, będzie się nazywać The Wildstorm. Będzie pisany przez wspomnianego Elisa, będzie rysował John Davis Hunt, który rysuje Clean Room dla Vertigo obecnie. komiks ten wystartuje w połowie lutego, jego głównymi bohaterami będą nowe wersje, m.in. takich postaci jak Grifter, jak Voodoo, jak Enginer czy Jenny Sparks. Ponadto potwierdzono nowe, yy, kolejne tytuły. To będzie Wild Cars, to będzie Zealot oraz Michael Cray. Mhm. I tu jest taka ciekawostka. Michael Cray, yy, który najwyraźniej nie będzie deadblowem i wygląda troszeczkę inaczej niż, niż e, wyglądał w klasycznej swojej wersji. E, no ja się cieszę. Już to powiedziałem trzy razy. Powiem jeszcze piąty raz i szósty i Będą kolejny. mieli stary logo, czy? E, tego jeszcze nie wiadomo. Na razie pokazano tylko parę takich szkiców koncepcyjnych postaci, które będą wyglądały... No Grifter dalej będzie miał czerwoną skarpetę na twarzy, więc, więc aż tak dużych zmian tam z kolei nie będzie. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ale to wyjdzie. w sumie to jest taka postać, która chyba... Mm. No, oprócz Apollo i Midnightera chyba najbardziej zapadło w pamięć. Tak, tak, zdecydowanie. No ale właśnie skoro wspomniałeś o Apollo i Midnighterze, no to tutaj trzeba powiedzieć, że taka niejasność jeśli chodzi o Wild w chwili obecnej jest taka, że nie wiadomo co z postaciami, które całkiem nieźle się przyjęły w tym DC, właśnie Apollo i Midnighter, którzy mają od niedawna swoją miniserię, no nie, nie wiadomo właśnie jak ten grifter, który będzie w Wildstormie ma się do tego, który był jeszcze do niedawna w DC. Yy, więc pytań tutaj jest jeszcze dużo, ale, ale myślę, że z czasem będziemy poznawać kolejne szczegóły. Jak już wspomniałem, ja się cieszę, jak najbardziej. Może będzie tak samo jak z Young Animal, czyli mm, tak naprawdę te wszystkie postacie będą w tym uniwersum, które już istnieje, tylko że te serie będą jakby charakterystyczne, będą miały charakterystyczny swój nurt w pisaniu tego no, tak jak wspomniałem, znaczy byłoby fajnie, gdyby było tak, tak jak mówisz, no tak jak już wspomniałem, poczekamy. No jasne, poczekamy, Na razie, na razie tylko ogłoszono, że będzie coś takiego. I, I daty jeszcze nie ma, prawda? Luty, luty, luty. ten wystartuje Wildstorm, ten flagowy tytuł mhm, i to będzie jednocześnie początek drugiego życia tego Imperium tu. Czyli rozumiem, że będzie preorder. Bo będzie preorder i jakbym mógł, to bym już, już rzucił i to na parę egzemplarzy. No ja mogę powiedzieć tak już zapowiadając jako nasz dwudziesty odcinek, że tam na pewno o tym Wildstormie troszkę więcej powiem, bo no, od Wildstormu się zaczęła taka moja wielka miłość do imidzu i do tych mniej znanych tytułów z DC, ale to tak jak mówię to tam będzie w kolejnym odcinku. W Będziesz zakładał kolejnego bloga? Nawet dwa, albo więcej. Dla każdej serii będzie osobny blog. Dobrze, zobaczymy w każdym razie, no ja się cieszę, ja się cieszę, ja, Dobra, się, cieszę. ja się cieszę, ja się cieszę. Ja się cieszę. Rz rzadka okazja, żeby usłyszeć, że Krzysiek się z czegoś cieszy, więc prawdopodobnie w lutowym odcinku, czyli w sumie w lutym to będzie rok, jak i, i żyjemy. Tak, prawdopodobnie tak. To, to niedługo no. zyskamy świadomość, to o będzie jezd. nieźle. A, to w takim razie pewnie na urodzinowy, rocznicowy odcinek będziecie mogli usłyszeć, co Krzysiek sądzi o tym Worldstormie. Mhm. Będę półtorej godziny mówił o tym, jak mi się podoba taki mały A ja swoik. będę przytakiwał. Dobrze. No i to jest taki news, od którego chcieliśmy zacząć i już przechodzimy do Łodzi, bo jednak to jest najważniejsze takie wydarzenie. Cały ten odcinek będzie poświęcony rzeczom, które w Łodzi widzieliśmy lub z którymi z Łodzi wróciliśmy. Dokładnie. A. I też dość specyficzna będzie forma dzisiejszego odcinka, dlatego że Um, nasze paplanie będzie przeplecione z wypowiedziami um, osób, które spotkaliśmy w Łodzi. Um, mamy nadzieję, że będzie to też ciekawsze dla Was jako taka odskocznia od zwykłego naszego podcastu. Tak, Odcinek będzie mocno pocięty i jak widzę minę Andrzeja to... to... No nie, no bo ja to muszę ciąć, <głos> więc to... A, ale co zrobić? No co zrobić? W każdym razie mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Ale zaczniemy od ogólnych naszych wrażeń na temat tego tegorocznego festiwalu. Szczerze ci powiem, um, podobało mi się chyba bardziej niż zwykle. Ale dlaczego? Znaczy mi też, ale, A, ale dlaczego? Znaczy podobało, kurczę, zawsze w Łodzi się cieszę ze spotkania znajomych mhm. i to, to, jest, to jest super i czasem jest to nawet ważniejsze niż wszystkie punkty programowe i tak dalej. W tym roku byli, zawsze są tutaj, nie zmienię tego zdania, zawsze są fajni goście w tym roku, byli jeszcze fajniejsi, szkoda, że nie dopisała część, w sensie jedna osoba. Znaczy no, pan Liberatore no, nie, nie dojechał z, z przyczyn osobistych, tutaj nie wnikamy dokładnie, co się stało. Ale na, na przykład zamiast... E, z spotkania z panem Liberatore było spotkanie z Marzeną Sową, czyli też z bardzo znanym nazwiskiem, z znanym nazwiskiem i z bardzo dobrą twórczynią, tak się odmienia? Mm -hmm. Miejmy nadzieję, że tak się odmienia. Z bardzo dobrą polską artystką, więc też nie mogę powiedzieć, żeby jakoś osoby chodzące na panele spotkania z artystami coś stracili, bo to też jest osoba, której warto posłuchać. Tak. I oprócz tego, no wiadomo, strefa handlowa. Mhm. O, o, o, o rany, to żeśmy się obłowili w tym roku. Ja, tak. ja muszę powiedzieć, mam takie dziwne wrażenie, jakby tych komiksów nie tylko było strasznie dużo tam w tym roku, ale także było ich, były ich tańsze. To jest takie moje wrażenie, bo prawdę mówiąc wydałem w Łodzi mniej więcej tyle co rok temu. A, a przewiozłeś dwa razy tyle. Cholera, mam dwa razy więcej niż zazwyczaj i to jest dziwne, ale jednocześnie bardzo przyjemne. Tak, bardzo przyjemne. O... Znaczy, no, pierwszy przykład z brzegu, ten komiks, który obaj kupiliśmy koniec końców, czyli Rodacy Jakuba Topora, on kosztował 8 zł. Prawda? To jest w ogóle jakaś kosmiczna cena. Tak, no przecież ten komiks był mega fajnie wydany i był przy okazji mega dobry mm, za 8 zł. No. Mm. To jest takie o nim zastos... też się wypowiem, ale akurat nie w tym odcinku. Tak, tak, z pewnością. Bo, bo już przeczytaliśmy, jak rozumiem oboje. Tak, tak. No to, co jedyna rzecz, która mi, mi się nie podobała, więc wracamy do narzekania standardowego, to jest to, co zrobiono z tymi wejściówkami. Ale zauważ, że, <tryk> e, że to było tylko i wyłącznie w pierwszym dniu. W drugim dniu, w niedzielę już tego nie było. No właśnie to jest też, I też e, co, co chciałem powiedzieć, bo jak nagrywaliśmy ten podcast z kolegami z Comics Weekly, to tam pod ich odcinkiem pojawił się komentarz, że w niedzielę nie było problemów z wejściem i wyjściem. No i też nie mieliśmy. <śmiech> i, w sobotę, I w sobotę też niektórzy nie mieli tego problemu, więc to nie wiem czy po prostu ułapali tych naszych hmm. znajomych nie wiem, za twarz, czy co? Znaczy może po prostu w tłumie udało się komuś przejść tak hmm. naprawdę. No ale <śmiech> wyja wyjaśnijmy wyjść. przy okazji o co chodzi. Chodzi o to, że my z Andrzejem jako osoby posiadające wejściówki dla prasy Mogliśmy wchodzić i wychodzić, którędy nam się podobało. Ogólnie y, macie wejście górne i dolne, to, to, to mhm. potrzeba wam te, tej wiedzy. Tak. I normalnie można było, znaczy jeśli było się po prostu uczestnikiem, y, można było wejść górą, wyjść dołem. I w, żaden inny I w żaden inny sposób. I osoby, które właśnie z nami tam były, miały ten problem, że parę razy zostały zatrzymane w nieodpowiednich drzwiach. i Myślę, że, dla... że, że nie byłby to też taki problem, gdyby wszystko y, działo się w y, Atlas Arenie. Natomiast um, w tym roku było to rozdzielone jeszcze na stadion, mm -hmm. o, który znajdował się tuż obok, co, co według mnie oczywiście jest bardzo dobrą Tantka. opcją. Jej kurze, ja tak, to jest bardzo fajne, że ta część prelekcyjna, spotkanie z gośćmi, właśnie prelekcja zostało przeniesione na Stadion Miejski, LKS -u, lks u bodajże, bo z prostych przyczyn, rok temu, gdy w tych salach, które znajdowały się na Atlas Arenie, prowadzone były spotkania z twórcami, prelekcje, czy, czy ty miałeś wywiady z twórcami, to ten huk, Wywiady akurat są e, w prezrumie, więc piętro pres, wyżej. Ale chyba tam też miałeś problem z tym hukiem, który dochodził z, e, z płyty, płyty ta, głównej. Nie. No i w tym roku tego nie było. Te sale też przy okazji były dużo większe z tego co widziałem. Aklimatyzowane. klimatyzowane. Tak, klimatyzowane. Dało się oddychać, więc jak najbardziej zmiana na plus. E, przez to też się troszeczkę ta Atlas Arena przerzedziła bo no, nie, nie, nie, po prostu nie było tego typowego szturchania się łokciami przepychania się, że, żeby dostać się do odpowiednich stoisk co też uważam za plus stoisk dużo więcej niż w zeszłym roku, tych komiksowych oczywiście, bo część growa nas nie, nie interesowała zbytnio, nie, nie żeby, nie, żeby nie powiedzieli, że wcale no ale, no, ale przeszliśmy oczywiście ta, tak, no, obejrzeliśmy, jak nawet widziałem jakiś mecz w, w Counter Strike'a i w sumie było spoko dla mnie to jest do dzisiaj w sumie takie nie nie, że nie pojęte ale fascynuje mnie to że ludzie potrafią przyjść wiesz, w tłumie i patrzeć jak inni ludzie grają w grę komputerową no, ale z drugiej strony są też ludzie którzy przychodzą na to żeby popatrzeć jak 22 ludzi biega za piłką prawda no, no, no, no. Jest, jest, jest, to, jest to jakieś podobieństwo. W każdym razie fajnie się oglądało te mecze tam, które zdążyłem zobaczyć, no ale wracając do części targowej, stoisk dużo, tak, bo byli wszyscy, oprócz wiadomo Multiversum i chyba Studia Lane nie było, Studi ale komiksy Studia tak, Lane były, Tak, więc komiksy to... były z samego wydawnictwa, nie było, szkoda, bo z chęcią bym im tam przybił piątkę wszystkich, wyściskał i jeszcze ja, raz wyściskałbym się, gdyby byli, tylko ich po prostu nie znamy. Mhm. W sumie, w sumie racja, słuszne spostrzeżenie, premier, cała masa. O, ba Bardzo dużo. W, ty w tym roku to ci powiem, że nawet e, zazwyczaj robiłem listę, którą szlak trafiał e, w, w momencie kupowania. Mhm. E, natomiast w tym roku byłoby mi ciężko nawet coś, coś wybrać, więc dałem sobie spokój z listą i poszedłem i co mi się podobało to dopóki portfel pozwalał. No A ja z kolei, no jak sam wiesz, ja tą listę stworzyłem, tylko że w pewnym momencie była taka gruba krecha i zaczęły się na, na listopad, na grudzień, plany z no, Zonzo na przykład, e, Juana, Joana, Korneli. Joana, Korneli. E, <ścoughs> e, no to, to akurat przerzuciłem na listopad i może nawet le lepiej się stało, bo bym wrócił jeszcze z autografem. Musimy wrzucić na Facebooka to, co pan Kornea ci narysował w Zonzo. To jest bardzo ładne. To jest bardzo ładny rysunek, bardzo charakterystyczny. A i też od razu powiem, że bardzo miło mnie zaskoczyło, że na stoisku Timofa, gdzie, który jest wydawcą Zonzo, mhm. dało się też kupić Sod, czyli najnowszą publikacja kornej. No i też było bardzo fajne to, że trzy minuty po kupieniu tych komiksów mogłeś podejść po, tak, po autograf. Bo, bo, bo tak, bo pan Corneo siedział obok I miał, mazaki. i miał mazaki. Nie wszyscy mieli mazaki. Nie niestety. wszyscy mieli mazaki wtedy, niestety. Ale to te, też bardzo miło, bo rzecz, o której my się no, nie możemy z Krzyśkiem wypowiedzieć, bo jeśli któryś z nas stał w kolejce po autograf, to było to na stoisku wydawcy, nie w strefie autografów, tak. więc jeśli chodzi o to, jak wyglądała strefa autografów w tym roku, nie mamy pojęcia, nie mamy pojęcia. tylko ze słyszenia. Ze słyszenia słyszeliśmy, że było źle, ale te same osoby mówiły, że lepiej niż w zeszłym roku, ale dalej źle. Więc nie dogodzisz. No nie dogodzisz. No, no ja najdłużej co stałem po autograf to do e, Tylera Kruka, to nie wiem ile tam, 15 minut może stałem. No, w porównaniu tak, ja. z osobami, które się ustawiały do kolejkonu dzień wcześniej o 18. To jest, to jest wielka różnica. No To, to jest różnica. kosmos 5. 18, żeby tam stać. No, ale wytrwali łowcy i zdobyli swoje autografy. Ten, no, też z drugiej strony nie stałem w kolejce do Milomanary na przykład, więc tam, tam, tam, tam to pewnie bym pół dnia spędził i bym się nie doczekał. No I tak wróciłem z Łodzi z, z dwoma autografami więcej niż planowałem, czyli z dwoma. Czyli z dwoma, czyli z dwoma <śmiech> dokładnie tak. Nie, z trzema, trzema, bo to masz jeszcze od ta, Jakuba. Tak, tak, więc to są o trzy więcej niż planowałem, ale no, udało się dostać od wszystkich osób, od których się. Natomiast jeszcze wróćmy może do takich rzeczy, które nam się nie spodobały zbytnio. Oferta gastronomiczna. No nie, nie było najlepiej. Nie było najlepiej, było dużo gorzej niż rok temu. Mianowicie w zeszłym roku, taka pamiętam, były trzy były traki i jedna taka kawiarenka przenośna. W tym roku były tylko dwa traki w dodatku wokół nich było czuć stary olej. No zwłaszcza, że one stały tam a, przy dolnym wyjściu, więc będąc na górze czułeś tą fryturę, która tam tak, płonęła. Tak, nie, nie, zapach mnie szczególnie zachęcał, a widok tych właśnie tłumów, które się, się tam zbierały, tym bardziej, więc no, nie, nie korzystaliśmy. Szko, szkoda, bo wydał, wydawałoby się, że po zeszłorocznej edycji to będzie szło w, jakąś, w jakimś lepszym kierunku nie było chyba bankomatu zdania są podzielone bo wi widziałem opinię że widziałem opinię osoby, która twierdzi, że bankomat był, ale to jest jedna osoba i nie wiem czy, czy się komuś nie, nie pomyliło, nie wiem z parkometrem albo coś nie, nie wiem, no ja nie widziałem bankomatu Ty jest znaczy, są... ja nie zwracałem uwagi, bo Wyliczyłem sobie ile gotówki mogę wydać, tyle sobie wypłaciłem i z taką ilością pojechałem. I dokładnie tak samo jak ja, zresztą chyba robimy tak co roku, no ale... No to jest bezpieczeństwo, że nie, nie będę jakiegoś debetu walił na konto, bo... Tak, ale za to coraz więcej stoi z tych większych oczywiście miały terminale do płacenia kart, nie wszyscy, ale dużo więcej niż w zeszłym roku, więc idzie to w dobrym kierunku, zwłaszcza dla osób, które mm, chcą przepieprzyć absolutnie wszystkie pieniądze. Mm. E, był płacz za multiversum, płacz za multiversum się kończył w momencie, gdy wchodziło się na stoisko Atomu czy Gigzone. Nie, wiem, ja tam nie płakałem. No to te osoby, które płakały, to przestawały płakać, gdy właśnie wchodziły na, te, na stoiska tych dwóch sklepów. Były bardzo fajne promocje, zwłaszcza w Gigzone, gdzie kupił... Bardzo fajny przelicznik. Tak, bardzo fajny przelicznik, dużo komiksów, dużo fajnych komiksów, ale mm, z kolei... Nie wiem, odnoszę jakieś takie wrażenie, że, ale to chyba właśnie z powodu tego przelicznika, bo w niedzielę, gdy przechodziliśmy właśnie obok stoiska Gigzone, tam już właściwie nic nie było. No, dużo tak, rzeczy tak, były A mieli Co? naprawdę fajne rzeczy. Tak, na, naprawdę mieli... fajne. znaczy Valianta nikt nie miał, ale ogólnie bardzo fajny to. Oj, oj, oj, już tam, nie, nie, prawda, byłoby musiał Eratę pisać. w. Znaleźń. znaczy, o, przepraszam, w nie akurat był waliant, było tak, Harbinger, Harbinger Wars, uh, był Eternal Warrior. I było coś jeszcze, ale było, ale było tak, ale przepraszam, było, tak, tak, żeby nie było, że nie było. Zwra zwracam e, Honor, oczywiście trochę Walianta było, mhm. e, było usagi o o Jimbo to mnie trochę kusiło. Tak i w ogóle było dużo fajnych rzeczy, takich właśnie nie tylko zwykłych tomów, zwykłych tradeów w miękkiej czy w twardej oprawie, ale też jakieś bardziej mm, ekskluzywne wydania. Mm. I w Atomie z kolei było dużo zeszytówek, dużo przecenionych zeszytówek. Po piąco były przecenione zeszytówki, tak, nie? Oczywiście mieli całą masę wariantów, niestety żadnego z Image. To, no, jak się spytałem, czy, czy mają jakiś wariant z Image, to zostałem wyśmiany i było mi smutno. No, ale sorry. Kto, kup, kto kupuje warianty z Image, prawda? Jakby Image dużo ich produkuje... To ile Marvel i DC produkują wariantów, to wiesz, Image to nie robi ich wcale. Ale chociaż jeden mogliby mieć, no... Zakup. No to se kupię natomiast co by tu jeszcze powiedzieć ehm, było fajnie Było fajnie, nie możemy powiedzieć za dużo też o, wysto o punktach programu poszczególnych bo byliśmy tak naprawdę trzech. Na, na trzech ehm, na trzech ja? a faktycznie na trzech e, <coughs> z czego e, jedno z nich to zapowiedzi Egmontu do, którego, do których zaraz wrócimy mhm. ehm, więc no trudno nam się wypowiedzieć o tym jaka była nazwijmy to jakość tej części. Ale po tym co nasi znajomi byli to można wywnioskować, że jak zawsze na poziomie. Tak, no, Może w przyszłym roku uda nam się odwiedzić jakąś większą... No, w tym roku też było dużo biegania pomiędzy, załatwiania tak, tych tak. rzeczy dla nas do podcastu i ja, ja z wywiadami, które będziecie mogli przeczytać na paradoksie jakie przetłumaczę, co zrobię szybciej niż zazwyczaj. Czyli nadzieję. za pół roku? No nie. Zobaczymy poczekamy, zobaczymy. No ogólnie fakt, ta niedziela, zwłaszcza festiwalowa, to był bardziej dla nas dzień roboczy niż dzień przyjemności. Ale też, e, właśnie dobrze, że po, e, przypomniałeś o tej niedzieli. Miałem wrażenie, że sobota była jednak bardziej dniem targowym, też zarówno dla nas. Mhm. E, natomiast wszystkie prelekcje, które nam się ogólnie podobały, e, z, znaczy zachęcały, dobra, większość prelekcji, które nas zachęcała z programu, odbywały się w niedzielę. Tak, to jest fakt. I to te, te, też było ciekawe, że było takie rozłożenie, że nie musiałeś się zastanawiać, czy iść na prelekcję, ale w tym czasie ci wykupią komiks, który chciałeś kupić. Albo masz dwie prelekcje fajne w jednym czasie. No chociaż, to akurat chociaż, się, to, to, to, to tak, się mogło zdarzyć. Tak, to oczywiście. się na pewno komuś mogło zdarzyć, nam się akurat nie zdarzyło. Mm. Trochę mnie dziwi, znowu do zapowiedzi Egmontu, już, już może przejdziemy do zapowiedzi Egmontu. Za... Zapowiedź Egmontu. Zapowiedź Egmontu. Trochę mnie dziwiło o to, że drugi rok z rzędu największy wydawca w Polsce dostał 30 minut na swoje bądź co bądź przyciągające całą masę osób, bo sala była pełna i to pełna w sensie takim, że ludzie stali i siedzieli na, na podłodze, żeby tylko się dowiedzieć, co ciekawego Egmont zapowie no i znowu dostali 30 minut tylko więc tak naprawdę było to ekspresowe bardzo przyszedł pan Tomasz Kołodziejczak tra, ta, ta, ta, ta, ta, i już musiał kończyć więc no może w przyszłym roku dostaną chociażby 45 minut byłoby to naprawdę spoko no ale zapowiedzi na początek bon, koniec. Kurczę, musiałeś musiałeś no ja właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie ogólnie tak te zapowiedzi to jest, jest dużo fajnych tytułów, bo on oczywiście tak, to, jest, to jest mistrzostwo świata, mm -mm. Ja, ale ogólnie wyszedłem mniej zbrukany niż, niż rok wcześniej, bo pamiętasz jak w 2015, czyli jak, rok temu. Czyli rok temu. Zapowiedzi Egmontu to były po prostu takie bomby, jedna za drugą, przez pół godziny człowiek poczuł się jakby dostał 40 razy w twarz i wychodził oszołomiony w tym roku, aż tak nie było, bo te zapowiedzi, które się pojawiły na przykład z Marvela, z Marvel Now i nie tylko, z tego klasycznego Marvela w sumie też, były takie powiedziałbym dość spodziewane dla mnie bo Miss Marvel czy Hawkeye z Marvel Now dwa spoko tytuły to, tak bardzo spoko tytuły ale oba już były od jakiegoś czasu wymieniane w gronie zainteresowania wydawnictwa więc tam dla mnie zaskoczeniem to szczególnym nie było no ale to na e czego się spodziewałeś Visions? Nie, nie, nie. Tego bym się w życiu nie spodziewał. A dobry komiks. Tak. E, no sukces Deadpoola pociągnął za sobą kolejne komiksy z Deadpoolem. Mm, więc, gdy za, więc gdy zapowiedziano Deadpool Classics, też nie byłem jakoś szczególnie zaskoczony. E, takie duże zaskoczenia z tego Marvela to było dla mnie właściwie tylko pani Shermax, Enisa. I to, to dobra zapowiedź, tak? Tak. I Annihilation, która też, też jest bardzo dobrą zapowiedzią. Coś słyszałem o tym komiksie. No, tak, ciekawe od kogo. No, my akurat się chyba bardziej cieszymy na pani szera. Tak, to chociaż pewnie, nie, nie wiem, czy kupię, bo mam po angielsku. Ja, ja raczej na pewno kupię, bo nie mam po angielsku. No, generalnie zapowiedzi były takie mocno marvelowe. Oprócz Bona, który jest najważniejszy. Tak. E, z DC właściwie nie było jakichś szczególnie dużych zapowiedzi. No fajnie, tak. że Wonder Woman Rookie wychodzi. Tak, Wonder Woman Rookie, Batman Ninja Dread Collection oraz kontynuacja Catwoman i to są zapowiedzi do DC Deluxe. Mhm. Oprócz tego właściwie nie zapowiedziano z DC nic, bo wydawnictwo skupi się na kontynuacji rozpoczętych serii. Będzie, których też jest dużo. Tak, więc... I nie będzie publikować nic nowego. I to jest taka właśnie informacja dość, dość istotna. No a także to, że będą już negocjować tytuły z, z Reber, Rebirth. Mhm. Będzie wznowienie 300. Będzie wznowienie top 10. No. Będą kontynuowane te wszystkie serie z Gwiezdnych Wojen. Jest szansa na Hellboya. To była też dobra informacja. Tak, jest szansa na Hellboya. Będzie, będą kolejne poniaki, będą smerfy, będzie Lucky Luke. Tych zapowiedzi było to dość dużo. To bardzo cieszy mnie. Tych zapowiedzi było dość dużo. Tak, do Lucky Luka. też zaraz jeszcze wrócimy. Tych zapowiedzi było dość dużo, ale większość z nich mimo wszystko była już znana. Zresztą, nawet e, zaczęło się pierwsze 10 minut zapowiedzi Egmontu, to było przypomnienie zapowiedzi już wcześniej ujawnionych. Lucky Luke bardzo spoko. Cieszę się, że. E, Lucky Luke, gdybyście nie wiedzieli, chodzi o to, że Egmont ma w planach wznowić Lucky Luka i też wydać te e, nowsze części Lucky już z innym scenarzystą, ale wszystko w klasycznym europejskim formacie. I też przede wszystkim, trzeba powiedzieć, e, w jakim tempie, bo w listopadzie bodajże. Tak, w listopadzie dostaniemy 5 lub 6 Lakiluków luków od razu, a w przyszłym roku jest zaplanowane 12 tomów. Co prawda nie jeden miesięcznie, tylko takimi małymi pakietami bodajże co dwa miesiące, no ale będzie 12 tomów Lakiluka. Super. Zapowiedzi, które już były wcześniej zaznaczane, ale i tak cieszą, to jest wystartuje ten Cordon Maltese który już raz na kwartał, jeden tom w kolorze i to od razu od stycznia. Też bardzo fajny tytuł, bardzo ważny tytuł. No i no, czas na tą największą bombę, która nas po prostu rozłożyła. Bardzo się cieszymy, że komiks zostanie wydany w Polsce wreszcie, czyli Bone. Tak, Bone Jeffa fakt to jest najlepszy komiks i jestem super, super zadowolony, że wychodzi w Polsce i go kupię, mimo że mam angielski. Mam angielską wersję, tą oryginalną czarno-białą, mhm. e, natomiast w Polsce zostanie wydana w trzech tomach, co jest moim zdaniem dobrym posunięciem, dlatego że oryginał, który ma tysiąc stron, e, znaczy wydanie zbiorcze, bo oryginalnie, bo, bo on miał 10 tomów, e, jest dość ciężki w czytaniu, nie, nie, nie ukrywam, trzymać no. w rękach coś, co ma tysiąc stron, to nie, nie jest łatwe no. zadanie. Na pewno też nie byłoby łatwym zadaniem kupić ten komiks, bo okładkowa by musiała być chyba z 200 zł, albo... i Coś, coś w ten deseń. Pewnie tak, ale też będzie pokolorowane. Tak, wersja. A nie utałem kolorowanego Bona. No, więc spoko. Fabuła się nie zmieniła. Fabuła się nie zmieniła, no ale to BOM tu bardzo chętnie tak. zakupię. I tak. wszystkim Wam polecam, bo to jest najlepszy tak, komiks. Może właśnie wiec. jakbyś tak jeszcze trosze, troszeczkę chociaż rozwinął. Wiem, że już wspominaliśmy o Bonnie na, na łamach podcastu. Wspominaliśmy. Ale tak. mógłbyś przypomnieć o, czym, przypomnieć o czym jest Bon. E, Bą bon Jeffa Smitha jest historią trzech. Postek, nazwijmy to, które zostają wyrzucone z własnej krainy za przekręty jednej z nich. I to jest no rodzaj bajki, baśni z bardzo ładnym morałem, z bardzo fajną fabułą. Mamy motyw drogi w tym, mamy potwory, które się tam pojawiają, które nie do końca są złe, ale w sumie są złe. No taka współczesna disneyowska baśń, tak bym chyba określił Bona. Więc jak najbardziej polecamy. I dla każdego jest dobre, jest dla dzieci, dla dorosłych. No i jest to komiks uniwersalny i jeden z najlepszych jakie przeczytałem. Więc jeszcze raz polecamy, czekamy, no, na pewno wrócimy jeszcze do tego komiksu jak już się ukaże. Dokładnie. Może tak. nawet jej wcześniej, bo bardzo obaj lubimy Bone. Co jeszcze z tych zapowiedzi? No na pewno też cieszy ta kontynuacja w większości, jeśli nie wszystkich, bo w sumie nie, nie, nie pamiętam jak, jak to pan Kołodziejczak sformułował, tych serii dla dzieci, które ruszyły w ramach konkursu imienia Janusza Listy. Mhm. Na pewno będziemy mieli kolejny tom Lil i Put. I właśnie z scenarzystą. I e, następny numer Kajka i Kokosza, Nowych Przygód, który tak samo jak pierwszy numer będzie antologią historii. Mm -hmm. I tak jak wspominałeś... Ze scenarzystą Lila i Puta oraz jednej z historyjek historii. w tejże antologii rozmawialiśmy w trakcie festiwalu. Więc teraz zapraszamy Was do posłuchania tego i wracamy za moment. A zaraz po tym usłyszycie jeszcze, co do powiedzenia miał twórca Kościjska, KRL. Jest z nami dzisiaj Maciej Kur, twórca jednego z komiksów, który pojawił się w antologii Kajka i Kokosza. Zgadza się. I e, co powiesz nam o przyjęciu e, kontynuacji takiej legendy, jaką jest Kajko i Kokosz? Generalnie przyjęcie mamy bardzo pozytywne. Oczywiście było osoby, które reagowały: o jej to wygląda inaczej niż ta, ta seria, w którą się wychowywałem. Oczywiście jest bardzo zrozumiały, ale no, większość osób, która już przeczytała, reaguje, która z taką nastawienie miała. E, dostajemy reakcję typu: no byłem uprzedzony, ale przeczytałem. Jednak jest spoko, podoba mi się. Nawet jak nie do końca się wszystko podobało, to cieszę się, że przeczytałem i udałem się taka wersja kontynuacji. Uważam, że to jest dobra strona, aby w to pójść, także nam też się tak wydaje. W tej kontynuacji, następnym tomie, który te, też ma powstać, również będzie Twoja praca? E, tak, w kolejnym tomie będą też moje historie, no mogę tylko, już w niej, będą w maju, więc e, no, mam, nadzieję, mam, mam nadzieję, że będą tylko jeszcze lepsze, także już są napisane, to, to mogę ujawnić. Z tych rozmów, które razem odbyliśmy, zawsze wspominałeś, że lubisz e, bardzo komiks, znaczy tak zwane komiksy dla dzieci, smurfy i tak dalej. Cieszy się, że Egmont też bardzo się nastawia na to w wydawaniu? E, tak, ja to już mówiłem w kilku miejscach, ale dla mnie największa niespodzianka była bodajże rok temu, ponieważ ja przez ostatnie kilka lat trzy serie, które ja bardzo lubię komiksy dla dzieci, mówiłem, że powinien ktoś wreszcie wydać, to były Smurfy, Sisters francuskie, My Little Pony i wreszcie Egmont je wydał. To była taka niespodzianka, że wszystkie te trzy wydał, także każdy ich jest bardzo. Bardzo dobra, ale też coraz więcej dla dzieci generalnie różnych serii powstaje, czy jest wznawiana, więc uważam, że to jest bardzo dobrze. Ostatnio nawet kupiłem wreszcie witka sprytka Chmielewskiego, czyli jego historię poza tytułem, uważam, że świetnie, że te rzeczy są wznawiane i kontynuowane. A czy nie jest w tym przypadku, ale generalnie, właśnie to, że kajko i kokosz, wiem, że binobila kontynuują, także no cieszy mnie to bardzo, że, że to w taką stronę z tym idziemy i nowe powstają rzeczy. Teraz kupiłem właśnie Bereniki Kołomyckiej, Liska i Dzika, świetna seria, posunął ogólnie na przepięknie, nie mogę tego że się przeczytać. A, a co sądzisz o zapowiedzi Bone przez Egmont? Jestem uradowany. Nie, cieszy mnie naprawdę, że właśnie tego typu serie do nas przychodzą. Tak jak teraz właśnie Hugo a znaczy wreszcie, no Hugo wyszedł kiedyś, tylko że wznowili w całym tomie. Ja generalnie jak do Francji jeżdżę, tam często kupuję Integrale. Ostatnio kupiłem takiej serii Billy Decat. To jest taka interesująca seria, że to jest humorystycznie rysowana powiedzmy jak Asterix, ale tam są też prosowane głębsze wątki, tam o śmierci jest dużo, tam jest, te sceny przemocy są takie bardzo drastyczne. E, taka dosyć unikatowa seria i na przykład ja mam nadzieję, że kiedyś u nas ją wydadzą wreszcie. Wiem, że jakiś był short kiedyś w świecie komiksów, ale to w ogóle był już późniejszego rysownika trochę. Wtedy już ta seria była taka bardzo komercyjna, już odeśle do tej, takiej przemocy drastyczniejszej w niej i to niestety, uważam, trochę takiego pierwotnego uroku jej zabrało. Ale, ale to moje kwestia głosu, natomiast cieszę się, że takie serie, no bo mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie, bo to seria, którą znam akurat bardziej z widzenia niż czytałem, ale uważam, że to jest jedna z najlepszych kresek humorystycznych, jaka jest. No to będziesz miały okazję się zapoznać w takim razie. Nie mogę się doczekać. A jak twoje własne serie? Liliput. Lillip no, będziemy w przyszłym roku, niestety musieliśmy przełożyć, będzie trzeci Lilliput, jest to nareszcie długa historia, przynajmniej były takie krótsze, do 20 stron, ta już jest na cały album. No, mam nadzieję, że nie zawiedziemy, bo też ciągle słyszymy pytania właśnie, kiedy kolejny Lilliput będzie, więc cieszy, cieszymy, się, cieszymy się, że wreszcie możemy kolejny odcinek wydać. Super, dzięki za udzielenie nam krótkiego wywiadu i do usłyszenia. No. Dziękuję bardzo. Naszym kolejnym gościem jest Karol KRL-Kalinowski. Witamy serdecznie. Dzień dobry. A jak się czujesz po powrocie na festiwal jako uczestnik, gość festiwalu? E, fenomenalnie. Nie, a prawda jest taka, że faktycznie dobrze robiłem wcześniej, jakby unikając tych formułek programowych, bo latanie od sali do sali jest męczące, ale można się poświęcić raz na jakiś czas. Kościsko całe wyprzedane z tego, co zostało przywiezione, normalnie jeszcze dostępne w wersji, znaczy w wersji internetowej przez sklepy, tak? Tak, tak, to jest, wyprzedało się tylko to, co zostało przywiezione na festiwal, to było, nie chcę skąd 100 sztuk, więc, więc yy, jedynie... Dzisiaj, teraz fizycznie nie możemy tego w Łodzi dostać, ale kiedy słuchacze słuchają tej wypowiedzi, to prawdopodobnie już jest w każdej księgarni, w każdej szanującej się księgarni, więc jest bez problemu go dostania. Jesteśmy świeżo po spotkaniu z Tobą. Często używasz określenia książeczka. I też pamiętam, że na Facebooku popełniłeś wpis na temat oburzenia, kiedy ktoś nazywa komiks książką. Nie, no bo m, może to się bierze stąd, że jestem bibliotekarzem na co dzień, ale e, ciężko mi nie nazywać czegoś, co ma okładkę i kartki e, książką, więc tak jakoś się u mnie przyjęło, bo nie, nie stoi za, za tym żadna, żadna filozofia głębsza. Nie chcę tutaj e, e, z, z, zmieniać świata, mówić ludziom, m, że są w błędzie. Robię książki, e, tylko że z większą ilością ilustracji, niż zazwyczaj. To może to jest coś takiego, jak niektórzy raperzy się oburzają, kiedy ktoś mówi, że mają piosenki, a nie utwory czy kawałki? Nie, nie, zupełnie. Nie, u mnie to jest naprawdę y, y, czysty... Ja to robię nieświadomie. Y, nie, nie traktuję tego poważnie. Nie, to prawda jest taka, że robię komiksy. Ale, ale, ale w bibliotece nie mamy rozróżnienia na książki i komiksy. Wszystko jest książką, więc... Taka terminologia mi się narzuciła. Jasne. A odnośnie książek, czy gdyby ktoś zaoferował Ci zilustrowanie jakiegoś klasyka literatury dziecięcej, powiedzmy muminków, byłbyś zainteresowany? Muminki zawsze. Nie, a tak naprawdę to yy, jedno z moich większych marzeń to ilustracja... Takiej książeczce właśnie dla dzieci. Jeszcze nie zrealizowane, były podchody, małe próby, ale, ale debiut jako ilustrator dziecięcy jeszcze przede mną. A jak oceniasz może? To jak wychodzą teraz publikacje dla dzieci, gdy rozmawialiśmy z Łukaszem Kowalczukiem, powiedział, że wszystkie zakupy, które zrobił w Łodzi w tym roku, były to komiksy dla dzieci, żeby córce zawieźć. I mówi, że bardziej mu się podobają te komiksy dla dzieci, bo są ładniejsze niż większość tych komiksów wychodzących teraz. My mamy troszeczkę taki głód komiksu dziecięcego, bo nie było go przez przez długi czas, a teraz... Chyba co drugi, no teraz jest, jest tego strasznie dużo, ale ja wiem czy, czy, czy ładniej, nie on to kupuje, bo ma córkę, wiezie prezenty z festiwalu. Yy, komiksy dla dzieci są tyle fajne, że mogą je czytać dzieciaki i dorośli, te dla dorosłych są tylko dla dorosłych, no i można, można, wie, mi się wydają ciekawsze te pozycje i, i sam, nie planuję kariery rysownika komiksów dla dorosłych. Ja jeżeli chcę robić takie rzeczy, to jak mówiłem na spotkaniu, mam od tego Maxa Atlante, Alter Ego, które może, może w takie rzeczy się bawić, ale będę, będę rysownikiem dla dzieciaków. Jasne, a czy myślałeś o to pytanie zresztą też częściowo padło na spotkaniu z tobą, czy myślałeś o wznowieniu swoich starszych prac, takich jak Nuki the Block w wydaniu zbiorczym, albo Liga Obrońców Planety Ziemia? I uważam, że to jest dobry komiks? Nie, tak, sam, sam nad tym się nie zastanawiałem dzisiaj dokładnie tak, jak, jak mówiłeś na spotkaniu pod ten temat, I, i, i, i chyba muszę o tym pomyśleć, ale. Nie wiem, nie wiem, za świeżo to. Padło z 20 minut temu, a ja naprawdę wcześniej nie miałem tego w głowie. Być może. Właśnie tak jak, jak, jak też powiedziałem wcześniej, ja miałbym wątpliwość czy, czy, czy te rzeczy, yy, no nie wiem, czy, czy znaleźliby się chętni na te komiksy. A tak, dwójka jest no to dwie sztuki są sprzedane, no to mo, no może faktycznie, warto. Jasne, a jakie są twoje najbliższe plany na komiksową przyszłość? No chcę jak najszybciej zacząć nowy projekt, to jeszcze, że nic nie mogę powiedzieć, bo, bo, bo, bo, bo wszystko jest w fazie pomysłów. Plan jest taki, żeby po prostu fizycznie usiąść i robić, żeby to nie trwało znowu 7 siedmiu lat, tylko, nie wiem, przy ciągu roku czy dwóch, oddać następną książeczkę do drukarni. I później, tak jak wspominałeś na spotkaniu, własne uniwersum planujesz, żeby wprowadzić? Tak, parki rozrywki, filmy wysokobudżetowe, zabawki, ale to tak 10-20. Odnośnie zabawek, Łauma doczekała się, po, oczywiście pomijam teraz sztukę teatralną, ale doczekała się też figurki z papieru. Czy myślałeś o wprowadzeniu jakichś dodatkowych zabawek inspirowanych Twoją twórczością? Tro, trochę, trochę, jeśli chodzi o umę, to tam jest specyficzna sytuacja, bo trochę nie mogę tego robić, bo prawa... E... Nie pozbyłem się praw, tylko oddałem jak gdyby zarządzanie tym dla, dla, dla firm, y, która produkuje film. Więc sam z siebie nie mogę na przykład y, zlecić y, jakiejś y, firmie od zabawek, żeby stworzyła no, chociażby jedną figurkę. Może to zrobić y, y, producent filmu, y, a inne komiksy to dopiero teraz wychodzi kościsko, jeżeli się przyjmie. To można zacząć myśleć o takich rzeczach. To, znaczy, ja, to strasznie poważnie brzmi, nie mówimy tutaj o zalewie, z, nie wiem, smyka jakimiś figurkami, ale no, chciałbym na przykład na taki festiwal przywieźć, załóżmy, z pięć pluszaków, mhm. prawda? Bo raczej o, o czymś takim rozmawiamy. No i to, to, to jest bardzo możliwe. Walt Disney doczekał się własnej gliny, która do tej pory jest w Stanach. Nazywa się Wet od Walt A. Disney, więc może ty też się doczekasz jakiegoś własnego medium rzeźbiarskiego. To poczekamy. To wszystko, to są plany na przyszłość. Myślę, że, że, że... trzeba się usprawić w cierpliwość. Jasne, jeden mural masz na koncie. Czy jeszcze jakieś z innymi formami sztuki zamierzasz eksperymentować? Czy teraz stricte budowanie swojego imperium? Budowanie imperium, nowe komiksy, no i te marzenie, czyli jakieś ilustracje dziecięce w książkach dla dzieci i reszta, no jak na razie lepiej się nie rozdrabniać, niech ja się skupię na tej jednej rzeczy, niech to wyjdzie i będzie dobrze. Jest szansa Cię spotkać na przyszłych festiwalach, czy na razie znowu się wycofujesz na chwilę, żeby skupić się na pracy? Myślę, że, że, że, że, że zacznę przyjeżdżać regularnie, bo Zresztą takie, ja cały czas jestem. To znaczy... znaczy oczywiście teraz chodzi mi jako y, gość z prelekcjami, na no których będziesz ogłaszał oficję. No to zobaczymy, bo to tak jak powiedziałem męcząca sprawa. Nie, przyjechać tutaj pospacerować, pogadać z ludźmi, a jak będzie premiera książeczki, może spotkanie zrobić, ale, ale wolę tę formę takim zupełnie y, takim, na, na, na luźno, mhm. możesz to zrobić. Jest... Dobra, to wszystkie pytania, które mieliśmy dla Ciebie przygotowane. Dzięki serdecznie za udzielenie tego krótkiego wywiadu i czekamy na wszystkie następne książeczki od Ciebie. I na Imperium. I na Imperium oczywiście, najbardziej. Imperium krl -a? Na pewno wymyślisz też jakąś na, na nazwę chwytliwą do tego. Dzięki serdeczne jeszcze raz, pozdrawiamy. Trochę nam Karol kazał czekać na Kościsko, jakby nie patrzeć. Tak, ale było warto. Było warto zdecydowanie. Na każdy komiks KRL-a warto czekać, moim zdaniem. Mam to zdanie od czasów produktu. I co powiesz krzywu o że Kościsku? Że chciałbym, że chciałbym, żeby wróciły Karelki. No cóż mogę powiedzieć o Koświsku? Koświsko mnie zachwyciło, spodziewałem się, że to będzie bardzo dobry komiks i no, nie zawiodłem się ani trochę, no jest po prostu pięknie wydany, jest to bardzo fajna historia, jest ślicznie no, Kultura też, też nas przyzwyczaiła do jakości wydań swoich komiksów. Tak Bardzo fajny format, te plansze są kwadratowe. I to daje fajny efekt. Są bardzo fajne te plansze, na których są, jest jeden większy obrazek. są te, Równie fajnie wyglądają te, na których są jakieś mniejsze kadry. Sama historia no, mnie urzekła, aczkolwiek naszła mnie taka mała refleksja, czy aby na pewno jest to komiks dla dzieci. No, tutaj przed nagraniem też o tym wspomnieliśmy koniec końców. Um, uznaliśmy, że także jest to komiks dla dzieci, chociaż um, na pewno nie dla wszystkich może. A, znaczy, tak to, to, to, to, jak ci, ci też mówiłem, o, uważam, że dużo współczesnych bajek jest m, niepotrzebnie ugrzecznionych. Dlatego że o, powiedzmy, złe rzeczy istnieją na świecie. Jakby dzieci powinny wiedzieć o tym, że istnieją złe rzeczy na świecie. Dlatego robienie bajek, w których nic złego się nigdy nie zdarza, no trochę mija się z celem moim zdaniem. No, Bo a... to, to, Znaczy tu nie chodzi o to, żeby straszyć hmm. dzieci, tylko żeby... Uświadamiać. Żeby uświadamiać, jak stety, niestety wy, wygląda świat. I nie mówię tu oczywiście, żeby był jakiś gore, zdzieranie skóry, nie wiadomo co, bracia grim, hardcore. Gardeń te sprawy, <śmiech> e, tylko po prostu, że zdarza się, tak. że jak chodzisz w nocy po ulicach miasta, którego nie znasz, to może ci się coś stać. Nie, nie mówię, że to jest w Kościsku, tylko mówię to jako przykład. Natomiast e, co jest w Kościsku i dlaczego wspominamy o tym, co przed chwilą wspomnieliśmy, otóż kościsko opowiada o ojcu i synu, którzy przeprowadzają się do małego miasteczka, które się właśnie nazywa koświsko. i tam przeżywają dość niezwykłe przygody z, ze stworzeniami z mitologii słowiańskiej i jest tam poruszony wątek śmierci, właśnie dość znacząco poruszony, jest powiedziałbym nawet jednym z kluczowych wątków, dlatego w pewnym momencie miałem takie wątpliwości, tylko komiks na pewno nadaje się dla dzieci, ale no, tak jak wspomnieliśmy. Wyszedł jako krótkie gadki. Więc się więc, nadaje. Więc, więc się, się, się nadaje, nadaje no, Ktoś w, uznał, że się nadaje. Wydawca wie, wie co robi. No, sam komiks jest po prostu bardzo, bardzo fajną historią. Dla mnie nawet powiedziałbym, lepszą niż Uauma. Niż, niż według mnie jest yy, świetnym uzupełnieniem powstającego imperium yy, krl i w tą jego mitologię jakby świetnie się wpasowującą. Zresztą pewne osoby się tutaj pojawiają, mamy już pierwszy crossover pomiędzy tym uniwersum. Mm -hmm. e, I tutaj też trzeba wspomnieć, e, że kościsko, no, tak... Wydawało się, że będzie bardzo oczekiwanym komiksem i oczywiście to się potwierdziło, ponieważ bodajże 3 godziny wystarczyły, żeby pon 100 sztuk czy 150 sztuk się wyprzedało na stoisku kultury gniewu. Trochę, trochę szkoda, że przywieźli tylko tyle, bo na pewno sprzedaliby dużo więcej, gdyby przywieźli dużo więcej. No tak. czy jak ktoś nie kupił w Łodzi, to kupi poza Łodzią mm, no i tak. nie ma problemu, tak ale <grafy> nie, Tak, ale nie, nie ma, przez to mam, nie ma autografu na przykład. Taka, tak, jeśli... A my mamy, haha. <grafy> <grafy> ale wracając do kościska, no te po, postacie główne, zarówno ojciec, jak i syn bardzo, bardzo sympatycznie wypadły. Jest dużo fajnego humoru. Zwłaszcza przypał jest, jest fajny, czy, tak. z przypałem, czy jest, na przykład, no... że masz dzisiaj dzień wolny, też mi się bardzo podobał, tutaj nie, nie będziemy konkretnie opowiadać yy, poszczególne sceny, ale jest tutaj dużo fajnego humoru. Jak patrzę na okładkę chciałbym kiedyś zobaczyć tą wersję też pokolorowaną. Mm -hmm, tak, jest fajny taki smaczek jak na przykład rysunki Doroty Kalinowskiej, które się tam przebijają na, na poszczególnych stronach. W ogóle Koświsko jest dość grubym komiksem, jest, czy są numerowane strony chyba nie, nie, nie, nie. ale no, można liczyć po, na pewno ponad 100 stron, więc jest to, jest to dużo grubszy komiks od Łaumy ślicznie narysowany Karel w formie niezmiennie dobrej no cze czekam na, na, to, na spełnienie obietnicy że za rok będzie kolejny komiks Karel'a ponieważ po Kościsku naprawdę chce się więcej bo to jest no, bardzo dobra historia zarówno dla starszych jak i młodszych myślę, że powinniście mieć koświsko, tak samo jak powinniście mieć łaumę. Zwłaszcza, że teraz będzie kolejny dodruk, więc tak, to z, nie, nie ma, inną nie okładką, z inną okładką dlatego łałuma się nie pojawiła w Łodzi ostatecznie, ponieważ uznano, że jednak zrobią kolejną okładkę. No, będzie się mieli niedługo okazję zdobyć i łałumę, i koświsko za jednym rzutem, więc jak najbardziej polecamy koświsko. Myślę, że to też fajnie będzie przeczytać naraz. Wow, kościsko. Tak, tak, zdecydowanie. Kościsko jak najbardziej polecamy. Chyba, no to jest dla mnie, dla mnie to był pierwszy komiks, który przeczytałem po powrocie z Łodzi, to było zaraz kolejnego dnia. Niektóre komiksy no minął już tydzień od festiwalu i niektóre komiksy dalej mi leżą na płyce, bo nie, nie mam za bardzo kiedy, kiedy je przeczytać, ale na kościsko czas się jak musiał znaleźć po prostu. Jak widzisz u mnie też leżą. Tak, widzę. No u ciebie już trochę mniejsza ta kubka niż u mnie. Koświsko, no, dla, dla mnie jeden z lepszych komiksów tego roku, a już mamy październik, więc... więc... No, ja, ja jestem kom... za, zachwycony, bo um, długo czekałem na ten komiks, uh, długo czekałem na nową uh, pracę KRL-a i, no, i doczekałem się. I jestem całkowicie zadowolony z tego, co otrzymałem. Cena okładkowa 44,90. Za tak wydany komiks. No, no je, jest, jest, na jest, niewiele. jest przepięknie wydany. No więc jeszcze raz polecamy Kościsko, jak najbardziej warto wydać swoje pieniądze na ten komiks, wesprzeć pols polskiego twórcę, który jest po prostu rewelacyjnym twórcą przy okazji. no Na czymś to imperium musi budować. Dokładnie tak, a jeśli podstawą jest, jest Łauma i, i Kościsko, to, to suk sukces, nie, nie może się nie udać. Sukces jest murowany. Natomiast e, teraz przejdziemy do kolejnej rozmowy. Kto to będzie? Nie znacie tego człowieka. Nie, nie znacie tego człowieka. Chyba pierwszy raz pojawia się na łamach naszego podcastu. Zapraszamy do posłuchania. Jest z nami Łukasz Kowalczuk, którego wszyscy znacie ze wszystkich naszych audycji, bo jesteś w prawie każdym odcinku tak naprawdę. Może tak rzadko nagrywacie, nie wiem. No co dwa tygodnie w sumie. No to, to, to się cieszę się. Powiedz nam, jak się bawisz w Łodzi? Bardzo dobrze. Aczkolwiek od tego roku się zmieniło trochę podejście, bo przyjechałem raczej coś zarobić niż wydać. Jestem od czwartku, więc w czwartek i w piątek była raczej pora na zabawę, a wczoraj właściwie to już była praca, bo trzeba było stać na stoisku mniej więcej o tej dziewiątej, dziesiątej. Potem prowadziłem dwa spotkania, dobijałem się na spotkanie z człowiekiem z Dark Horse'a, więc tak wczoraj byłem w w wielu miejscach i taki był dosyć pracowity dzień. Z ulicą Farinasem skończyliśmy o 19.00, gdzieś 15 spotkanie, więc już była pora, żeby jechać do domu. A że mam tu zapewnioną gościnę na najwyższym po prostu poziomie przez przyjaciół miejscowych, no to aż się, wiesz, chcę po prostu wracać. nie, Po takim dniu do, normalnie do domu, żeby sobie usiąść, zjeść coś, wiesz, napić się wódki na przykład normalne rzeczy, nie? Jasne. A powiedz o tym spotkaniu na Dark Horse ie. Będziesz wydawany przez Dark Horse? Nie będę. Znaczy nie wiem, nie, może inaczej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Było sporo osób. Mało autorów, których kojarzę, chociaż z widzenia. Mówię o tych osobach, które przyszły jakby stały w kolejce. Kolejka była spora, bo właściwie to trwało od 14 do 16. Wydaje mi się, że się skończyło grubo po 16. Ja wchodziłem po 16, jeszcze trzy osoby czekały i większość miała portfolio. Ja miałem akurat wydane komiksy, które po prostu dałem Danielowi. No i nie wiem, chyba nie chcę zapeszać. Pochwalę Wam się po prostu jak skończymy rozmowę albo coś w tym rodzaju, bo wolę jakby publicznie nie, nie, nie, nie robić jakiegoś zamieszania, bo tak naprawdę no to Wiesz, no nie wiadomo, co z tego wyniknie, nie? Jasne. A powiedz mi, powiedziałeś, że przyjechałeś do Łodzi bardziej zarobić niż wydać. Zmieniło się też twoje podejście, e, autografy płatne, rysunki płatne. Tak, no i fakt, że jestem trzeźwy. Okej. Okay. Jest w sensie takim, że wiesz, nie chodzę sobie gdzieś tam w pijanym widzieć czy po jakimś po prostu zabawnym papierosie, wiesz, i ha, ha, ha, gruby Wiedźmin przeszedł, albo coś w tym rodzaju, tylko raczej się staram, yy, wiesz... Przyjechałem w marynarce, to jest, rozumiesz, to już jest jakiś krok naprzód. Ale też w masce Luchadora. Tak, ale tam przez tą maskę Luchadora nie oddycha twarz i to był problem, więc ja tak zakładałem losowo na 5 minut gdzieś co godzinę. Znaczy bardziej zarobić, chodzi o to, że wiesz, że e, jednak no, mimo wszystko druk tych komiksów, wiesz, tego całego staffu, który się tu wystawia, on też kosztuje. I ja jestem też w takiej sytuacji, że nie mogę tu sobie przyjechać, wiesz, i... Nie wiem, mieć ze stoiska powiedzmy 800 złotych i 500 lub 600 przepuścić na komiksy. Chciałbym, ale nie mogę, więc ograniczyłem zakupy tylko do yy, książeczek dla dzieci po prostu, które przywiozę helenie i, i tyle. Jasne, a tu akurat bardziej mi chodziło a, o twoje... Tak, i tak dalej. Wiesz, nie, no dokładnie. autografy nie są w żadnym wypadku, Uściślimy, autografy nie są w żadnym wypadku płatne. Jeżeli ktoś kupuje komiks, to dostaje jakiś wpis... Znaczy rys rysografy, rys fakt. Złe ale słowo. jeżeli już. ktoś przychodzi właśnie z kartką pustą właśnie na tak zwany niekoniecznie piękny uśmiech, to nie, to, to, to takie coś nie przejdzie. Był nawet jeden chętny, który możliwe, że gdzieś pobiegł po gotówkę. Nie ma za bardzo, nie, nie ma tłumów chętnych, żeby po prostu kupować wiesz, rysunki, ale też widzę, że nawet jeżeli byliby chętni, to byłoby trochę ciężko jednak tak usiąść i coś porządnie narysować. Trzeba będzie nad tym pomyśleć i może ewentualnie porobić jakiś, wiesz, narysować tam 10 Deadpooli na następny rok i tam to powykładać, bo wiem, że tak ludzie robią. No zobaczymy, nie? Trzeba Deadpool zmieniać, to... Tak, ale trzeba zmieniać po prostu taktykę i albo robić... Podejrzewam, nikt też za bardzo nie robi printów, wiesz, wydruków osobnych plansz, to nie ma jeszcze na to u nas rynku. Poza tym trudno się dziwić też czytelnikom czy tam fanom komiksu, bo jeżeli przyjeżdżasz na imprezę, na której jest yy, ktoś tam te premiery pewnie policzył, podejrzewam, że z mangą spokojnie z 200 nowych tytułów, to wiesz, no najpierw kupujesz komiksy, nie? Mhm. Więc i tak jest dobrze, że ludzie przychodzą do mnie i kupują komiksy, więc wiesz, więc to już jest bardzo fajnie. Natomiast no właśnie takie akcje, że tam yy, wiesz, rysunek, no, no nie, nie, trzeba z tym powoli kończyć i zachęcałbym też autorów, żeby z, coś z tym, coś z tym trzeba będzie zrobić. Ostatnio też Art Comics sprzedał jedną z twoich plansz, nie? No, Chwaliłeś czyli, się tak, na Facebooku. całe pięć przez prawie dwa lata współpracy, więc jest to niezły wynik, ale tak, chwaliłem się, bo sprzedali akurat jedną z okładek Violent Skate Bulldogs za kurczę 700 złotych i może nie, nie, nie, nie robi to wrażenia na osobie trzeciej gdzieś tam z zewnątrz, ale, ale to jak na razie najdroższa praca, którą sprzedałem, więc wczoraj też właśnie udało mi się sprzedać dwa oryginały, no, także... No ale to człowiek zaraz komiksu kupił, więc w sumie tak, ale no coś tam idzie, no idzie ku lepszemu, jakby na każdym, że tak powiem, froncie. Jasne, oprócz komiksów jesteś też e, grafikiem. Z samych komiksów byłbyś e, w stanie wyżyć w Polsce? E, wiesz co, ja nawet to akurat mogę oficjalnie powiedzieć, bo nawet się, że tak powiem, pochwaliłem w trakcie mojej e, przemowy e, wernisażowej w piątek, że właściwie, no cóż, no wracam do domu. Połodzi i zaczynam pracować jakby pełną parą jako rysownik, ilustrator, twórca komiksowy. Są pewne tematy nagrane, dzięki którym mm, myślę, że będę się mógł utrzymać, gdzieś tam zapewnić byt rodzinie no i właśnie rezygnować już powoli z takich zlecenia typowo graficznych. Bo wiesz, robienie jakichś ulotek, banerów wiesz, dla korporacji. Bo miałem na przykład takiego stałego klienta, któremu już po prostu podziękowałem, mimo że jest to trochę o wiele łatwiejsza kasa to no jednak wiesz, dążyć trzeba do tego, żeby praca sprawiała przyjemność, nie? a że ja mam jeszcze problem z kontrolowaniem nerwów czasem, yy, znaczy uspokajam słuchaczy, moja rodzina jest bezpieczna, ale no wiesz, no, takie właśnie, yy, wiesz, jeszcze jeżeli polecam, powinien ktoś wydać taką książkę, polecam lekturę na przykład maila, od kogoś z korporacji napisanego właśnie w takiej nowomowie, takim przedswalonym polskim, wiesz, marketingowym, PR-owym jakimś słownictwem. To no jest straszne, to jest szczególnie jak ktoś jest po filologii, to rządza mo mordu, wiesz, nie chcę mieć po prostu z takimi rzeczami nic wspólnego, ale co ważne... Te rzeczy, które się szykują, które będą rysowane, to nie są jakieś, wiesz, na przykład, nie wiem, komiksy historyczne czy coś, tylko coś, co ja potrafię narysować i dobrze się w tym czuję. Czyli jaszczury, mechy, yy, barbarzyńcy, wiesz, fa fajne po prostu rzeczy, za które będę dostawał pieniądze i chyba to jest, yy, to, to dobrze, ja się bardzo cieszę, jestem z tego dumny po prostu. A, parę twoich komiksów wyszło już za granicą. Ciężko było Ci się przebić na zachodni rynek tak zwany? Wiesz co, jeszcze trudno mówić, o prze... Wiesz, trudno mówić o przebiciu się na zachodni rynek, jeżeli jeszcze z tego nie ma właśnie za bardzo jakichś zysków. Yy, ale to prawda, no, ukazało się kilka komiksów, w małych, wszystkie w małych wydawnictwach. Sporo rzeczy w antologiach, czy też jakichś zinach, które ja po prostu poznajdywałem i z uporem maniaka wysyłałem pdf -y ze swoimi pracami, potem rysowałem te rzeczy. Właściwie ze wszystkich historyjek w tylko, które są w wydane wydanej w polskiej edycji, to tylko za jedną dostałem jakieś pieniądze. To też nie jakieś strasznie duże, bo to tam było raptem 25 dolarów za stronę, eee, ale ciężko. No, nie wiem, determinacja chyba po prostu zaważyła. Przy czym zajęło to, ja zacząłem rysować dla jakichś zagranicznych tytułów. Przestawiłem się na to, żeby krótkie historyjki cisnąć, jakieś nawet jednoplanszówki albo prace, za granicę na początku 2015 roku. Bądaj, że pierwsza była rzecz dla Maksimum rock and roll jak jedno planszówka. I od tego czasu jeszcze. I teraz już trochę, teraz już trochę mniej tego wszystkiego wysyłam i raczej przestaję robić historyjki do zagranicznych antologii takie właśnie za darmo ze względu na to, że ja nie mam na to czasu, że pierwszeństwo mają rzeczy płatne i tych płatnych, fajnych rzeczy jest coraz więcej, więc mogę powiedzieć, że. Przy jakiejś, przy jakiejś takiej odpowiednio silnej motywacji, determinacji można się zacząć z komiksu utrzymywać, tylko no to nie ma też co liczyć na to, że będziesz się utrzymywał dzięki polskiemu rynkowi. Rynek jest duży w Polsce, to nie ulega wątpliwości, no ale autorzy są gdzieś tam na końcu, wiesz, czy tam na początku raczej łańcucha pokarmowego zjadani, wiesz, na samym początku. Wszyscy się mają dobrze, wydawcy się mają dobrze, czytelnicy mają ogromny wybór, jest wojna rabatowa, wszystko jest super, a potem, wiesz, gdzieś tam w kuluarach się dowiaduje, ile kto dostał na przykład pieniędzy od jakiegoś dużego wydawcy za komiks i tak jest... Słabo, nie? Więc jakby mam nadzieję, że to się też zacznie, zacznie zmieniać. No ale póki co no tylko jakby za granicę wchodzi w grę, albo nie wiem, no ilustracja dla dzieci powiedzmy. Tylko że w moim wykonaniu to nie byłoby jeszcze naturalne. Moja córka musi trochę podrosnąć i wtedy chyba to wyjdzie tak, wiesz, samo z siebie, bo w sumie już gdzieś tam się kołacze jakiś pomysł, ale wiesz, no, no, no nie, no jeszcze nie, jeszcze. jeszcze barem... Bracia Grimm też nie byli naturalni. Nie, no, no tak, ale to były też inne czasy, nie? Myślę, także. Widzę zresztą, wiesz, przeszedłem się po stoiskach, zrobiłem zakupy dla, dla małej i wychodzą piękne rzeczy. I też właśnie, wiesz, wojna, jako, jako czytelnik, jako klient się czuje super, bo wiesz, wydaje 100 złotych, a kurczę, wiesz, przywożę do, do, do domu dla małej torby książek, nie? Świetnych książek, ładnie wydanych, przepięknie zilustrowanych, bo ta, ta, ta wiesz, scena jakby, czy tam ilustracja dziecięca, to się ma chyba teraz, ma się chyba teraz bardzo dobrze, bo widzę co jest wydawane i mi się to bardzo podoba. No, bardzo estetyczne są to, to tak, na pewno. Bardzo estetyczne takie wydawnictwa, teraz te komiksy, które się ukazały między innymi, Piotr Nowacki narysował Smoczka-Loczka, ale... Jest kilka tutaj stoi z takimi rzeczami, że jeżeli ktoś ma dzieciaki, to powinien sobie odpuścić ze trzy jakieś super giga integrale. E, nie płakać, że nie przyjechało multiversum, tylko kupić coś dla córki albo syna. No, no i też tak się nastawienie, widzisz, zmieniło, nie? Zakupy po prostu na, na MFC. No ale to chyba też dobrze, nie? Bardzo dobrze, no kurde, dzieci są z, super, no. Powiedz mi, co Cię inspiruje do rysowania komiksów, oprócz wrestlingu? Chcecie, chce, naprawdę chcecie, żeby trwało to, nie wiem, 11 godzin, audycja trwała, inspiruje mnie, inspiruje mnie, twór, nie będę oryginalny, inspiruje mnie twórczość moich ulubionych artystów, inspiruje mnie kultura śmieciowa, popkultura, wiesz, zawsze jest jakiś, przy okazji jakiegoś nowego projektu, teraz są na tapecie wielkie roboty. Więc wiesz, jak są na tapecie wielkie roboty, to się ucieszyłem, bo nigdy takich robotów, wiesz, nigdy czegoś takiego nie rysowałem. Więc zacząłem oglądać anime o robotach, jakieś tam, wiesz, spe szerokie spektrum takich tytułów, więc zacząłem gdzieś tam anime oglądać, zacząłem gdzieś czy, wiesz, czytać Transformery. I to tak wygląda, wiesz, zawsze mówię wtedy żonie, że słuchaj, no to jest research, nie, ja teraz, ja teraz pracuję, wiesz, oglądając trzy godziny po prostu kreskówki, nie, czy tam jakieś, wiesz, filmy, czy Robojoxa, wiesz, ostatnio oglądałem, straszna, stra, strasznie dobra produkcja, nie, to, to tak, to, to, to mnie inspiruje, nie? Dobra, powiedz mi, czy wśród twoich bohaterów, których ja sobie bardzo cenię, bo też ta kultura śmieciowa jest bardzo bliska mojemu sercu, myślisz, że są jakieś granice w tworzeniu postaci? Byłbyś na przykład w stanie stworzyć komiks, gdzie postacią byłoby masło? Mógłbym, oczywiście, że tak, tylko ono by na pewno zostało jakoś po drodze zmutowane, ale to żaden problem. Czyli nie ma żadnych granic Oprócz wiesz, wyobraźnię. nie ma, nie ma granic oprócz wyobraźni, bo komiks jest takim medium, w którym się nie przejmujesz załóżmy budżetem. Jeżeli miałbyś zrobić film, w którym, yy, wiesz, masz armadę jakąś kosmicznych po prostu niszczycieli, to, za, to, to już jest problem, nie? Nawet jeżeli to będzie animacja, a jak masz to tylko, tylko, tutaj duży cudzysłów, jak masz to tylko narysować, to już jest, to już jest trochę lepiej, yy, dlatego... Wiesz, ja kiedyś miałem, kiedyś, niedawno rysowałem komiks do antologii tej Szóstka i to był komiks sponsorowany przez Lotto i tam pomysły, które dostałem od agencji, która to jakby, która to koordynowała, po, pomysł na historyjkę był pisany przez faceta, który pisał bodajże dla reklamy i dla telewizji. I on już ma, wiesz, są ograniczenia budżetowe, więc on już ma ograniczone, że tak powiem, pole do popisu i to, co dostałem, to był jakiś tam, wiesz, Cyf w sumie, znaczy nic, nie no nic, wiesz, jakiś tam taki słaby koncept i wiesz, tak jakbym dostał y, scenariusz do reklamówki, nie? A w przypadku komiksu, no to możesz tam zrobić wszystko, w związku z czym finalnie ja, na, ja tylko wziąłem pomysł, koncept, y, wymyśliłem cały scenariusz i jest tam, wiesz, i są tam jakieś, jest wiesz, wiesz wiewiórka w drewnianym mechu, jest słoń dresiarz, wiesz, jest, są takie rzeczy, nie? To powiedz mi jeszcze tylko ostatnie pytanie. Zawsze je zadaję wszystkim twórcom. Jaka jest twoja ulubiona onomatopeja w komiksie? Z polskich to chyba pród, a z zagranicznych chyba najbardziej lubię takie onomatopeje, jak coś tam wypływa. Takie, to bardzo, bo to bardzo flopy, takie różne splorgi to bardzo ciężko jest oddać, wiesz, w onomatopei. To chyba tak, to, to, by, to, to tak ci odpowiedziałem teraz, pojutrze pewnie odpowiedź by była zupełnie inna, nie? Jasne, powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz, na którą ja się zawsze zastanawiałem. Inna onomatopeja na uderzenie pioruna niż grzmot. Jeps. A bez jebs? Bez, <głos> w sensie, bez, bez przeklinania. w komiksie dla dzieci. Nie, to można, wiesz, boom i trach wykorzystać. I wystarczy. Tak, trach, jak wiesz, boom... Zależy w co by trafiła, zależy w co trafi piorun, wiesz, jak trafi w drzewo, je tam zniszczy, no to trach. A jakby trafiło w, nie wiem, w blaszany, powiedzmy, garaż, to chyba bum. Akceptuję całkowicie tę odpowiedź. Chciałabym spytać McClouda, myślę. Pytałem, mówił, tak. że jego ulubioną onomatopeją jest jak Mobius zrobił flop przy wyciąganiu buta z błota. Znaczy to takie... To tak, bardzo tak. trudno oddać, ale to jeszcze właśnie pamiętam, że Grzegorz Janusz miał na któryś BFC taki panel o, o nomatopejach w komiksie. Yy, bardzo interesująca była ta część o tym, jak zwierzęta w różnych językach, yy, wiesz, na przykład miałczą, yy, szczekają, wyją, bo to jest też właśnie różnica. Nawet są słowniki specjalistyczne. Dzięki za wywiad, Łukasz. Czekamy na kolejne twoje komiksy. Już niedługo, myślę, grudzień, luty pewnie. Następne rzeczy wyjdą. Także widzimy się w Warszawie 3 grudnia na imprezie Niech żyje komiks. Jak mnie mam. Jeżeli niebo nie zawali. Nas, niech żyje papier? Niech żyje papier było, a papier niech żyje jest. komiks. Nie, to jest jakby impreza komiksowa, wiesz, inspirowana tymi imprezami o papierze. Myślę, że będzie dobrze. No i też Poznań będzie 3 grudnia, więc jak to do wyboru do koloru zaczyna się. A coś już wiadomo o. Nic. Okay. Nie, ale o czym? O, o VHS Hell. Aha, myślałem, że o komikonach. Yy, ja, dlatego to, to nic. Yy, o Szlamfeście wiadomo tyle, że odbędzie się w pierwszy weekend lutego, yy, piątek VHS Hell i koncert. Yy, w sobotę część targowa, spotkania z autorami komiksowymi, retro gry, wrestling i koncert. I chyba niczego nie pominąłem. Na razie nie chcę za bardzo robić z gęby cholewy. E, jak wrócę do domu, to pewnie się za to zabieramy, bo trzeba złożyć program i trzeba to jak najszybciej jakby ogłosić. E, będzie pewnie w internecie, nie będzie śniadania prasowego, jak nie mam, e, Nie mamy czasu na takie rzeczy. No. I, i, i, i, I raczej mm, program pewnie oprzemy na, podejrzewam, że program oprzemy na rodzimych autorach, ale takich uznanych nazwiskach, także pewnie niedługo będą jakieś informacje. Czyli jest na co czekać? Oczywiście, że jest. Jest na co czekać, jest na co przyjechać. Właściwie to e, jeszcze, wiesz, takiej imprezy nie było, żeby powiedzmy była część targowa, komiksowa połączona z retrogrami, w tym całym czasie spotkania z autorami, potem gala w wrestlingu i po niej koncert testera gier, no to chyba tego nie było. No właśnie, wygadałem nazwę jedno, jednej z kapel, ale chłopaki się nie obrażą chyba. Dobra, jeszcze raz dzięki serdeczne i do usłyszenia. To ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i co? I mamy w ręku szlantologię, a, która miała premierę na e, festiwalu. Kosztowała dwa, 25 zł. Super cena, bardzo gruby komiks jak na... A, jak na pr pracę Łukasza. Jak na pracy Łukasza. Jest to antologia właściwie mm -hmm. krótszych historii, które e, napisał do różnych... Innych antologii do zinów, i tak dalej. Wszystkie macie wpisane na początku w menu, co gdzie wyszło do takich klasyków jak Atomic Elbow, świetny zin, Maximum Rock and Roll, i tak dalej, i tak dalej. No, ba bardzo fajna jest ta ostatnia strona, która przypomina zapowiedzi z Team Semika. Bardzo mi się spodobało. To, to, to... Te, te, też, też, też prawda. Tył okładki bardzo fajny. No Łukasz kolejny raz dostarcza to, czego się po nim spodziewamy. Świetnie się to czyta. Krótsze, histor... znaczy, krótsze formy po raz kolejny jak tak, zawsze bo, bo utrzymane to, na poziomie. To nie, to nie są tylko komiksy, to trzeba o tym wspomnieć, bo tak, są też takie po, pojedyncze ilustracje. Tym... Są też pin-upy, mm -hmm. y, chociażby dla God Ghosta y, pojawia się Ultimate Warrior, który jest na, na najlepszy Świetna historia. to by też się chyba najbardziej podobała o Gengis Alu, prawda? Tak, tak, Gengis Alu i ta o żółwiu i za, zającu też była bardzo, bardzo fajna. No jest tam parę. Sir Wolf jest super. Tak, e Właściwie każda to jest taka mała pigułka Łukasza Kowalczuka, mo mo można powiedzieć. w Trochę jego historii też pokazanych. Bardzo świetne zrobione jest, parodia. Dungeons and Dragons jako Wrestlers and Wizards, gdzie macie całe statystyki do kraksnoludów, snoludów, Be i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny artykuł o podrabianych Himenach, napisany zresztą przez Toy-Walkera z Goodleg like Toys, Toy Sektora i tak dalej, i tak dalej. Więc też. Czegoś się możecie dowiedzieć o tej kulturze śmieciowej, o której Łukasz się zresztą trochę wypowiadał w czasie naszej rozmowy? Mm -hmm. 150 egzemplarzy nakład, wydawnictwo AT. Moim zdaniem, jak na... jeśli tylko lubicie to, co Łukasz robi, a myślę, że lubicie. To warto zainwestować. Jak nie lubicie, to polubicie po szlamtologii. Tak. Ja, ja tylko chciałem dodać, że jest to naprawdę ładnie wydane. Bardzo. B byłem zdziwiony tym, jak bardzo fajnie jest to wydane i ten papier na okładce i papier w środku komisu, naprawdę faj fajnie się to dotyka. No i jeszcze kosztuje 25 zł, czyli to też właściwie y, żadne żadne pieniądze. Chyba najdroższy komis Łukasza Gowalszuka. No, a dalej tani. Tak, a dalej wiem, <laughs> Więc, tań. I nie, nie, więc w, w, warto o, Warto też przeczytać wstęp, żeby wiedzieć mniej więcej czego się spodziewać, jeśli wcześniej nie czytaliście ża żadnej z prac Łukasza. A tak to oczywiście no, reptilianie, roboty, Muta no, bu mutanci. mutanci, bulldogów tutaj nie ma. Zawsze jest trochę wrestlingu, co mnie bardzo cieszy. Pojawia się Ultimate Warrior, Hulk Hogan, zombie, w wybitna rzecz. Nic tylko czytać tak naprawdę. Tak. Tak, naprawdę po szlamtologii możecie się przekonać kolejny raz, że, że wyobraźnia Łukasza Kowalczyka, no po prostu nie ma granic. A dalej czekam na komiks, gdzie bohaterom będzie masło, ale... Może się ukaże w przyszłym roku. Może się ukaże. W, tym, w tempie, w którym pracuje Łukasz, to puch, może, no, może nawet w grudniu. No i wspierajcie polskich twórców, bo warto. Łukasza warto też wspierać. Tak. Zachęcamy do zakupu i zapoznania się ze szlamtologią, no i innymi pracami, z którymi o których już mówiliśmy niejednokrotnie dokładnie dobrze. tak dobrze no więc czas na kolejną rozmowę tym razem będą dwie jedna mian... po angielsku no, bez lektora więc sobie haha ha. e, mianowicie Christine Meyer oraz Tomasz Szydorkiewicz z wydawnictwa Mucha Comics ok so the first question uh, from us uh, in the uh, new statistics of Mucha Comics there is a... You continue to publish Marvel and Image comic books. Uh, are there any chances to see other uh, publishers? Mm. I'm working on it, but uh, I don't know yet if we will be able to get a deal. Um, I'm, work I'm tr I've submitted a proposal to DC, but I don't know if it'll be accepted because of their kind of exclusive relationship with Egmont. I'm trying to get some more Image rights, um, also Dacos. I'm going to the Frankfurt Book Fair in two weeks and have meetings with some other people as well. Okay, so uh, if everything works out, uh, when can we hear about the solistics? Oh, it really depends, you know, how quickly negotiations proceed. Some foreign rights people take up to half a year, mm -hmm. others two weeks, so it really depends. Okay. Uh, and uh, from the, you publish a lot of titles. Uh, now, uh, something in the recent year, um, you thought will be more popular than it was, actually? Oh. You mean, if anything, a surprised in a positive way? Yeah. Saga, definitely, I thought it would do well, but it's done better than well. Um, especially we have a lot of female readers, which I didn't anticipate in the beginning. Um, and then all, you know, we have the Marvel classics, not just Miracle Man, but Daredevil Yellow, Hulk Grey, um, they're all doing very well and about uh things that are new here uh, in Wood uh, Miracleman and uh, Harrow County are they they are selling well yes miracleman was a bit of a chance and uh, fortunately it worked out really well that has sold really but even uh, harrow county uh was surprisingly good um saga 5 is like selling hot bread <laughs> and um yeah ADS is also doing quite well for us Uh, do you think that um, fact that Tyler Crook is uh, here in Watch uh, makes selling of the Harrow County better? Yeah, sure. Um, it brings more attention to the title, so surely. But I, I would have published it anyway, um, but maybe not specifically uh, for this event because we pushed up the release because of Watch. Uh, a few years ago, I talked with John Lyman about a True comic book and uh, he said that Polish version is much prettier than American version and he's uh, pissed because uh, every other version is better than American version. Is there any problems with the publishers when you change the way of publishing it? Well, generally the licensing agreements state that you have to publish a An edition with a quality that's at least the same level of the US. If you go above that, they're just happy. Uh, okay, so, so, so no other. No, no. Okay. Uh, okay. so thank you for that quick <laughs> i interview. It was a pleasure to talk with you, uh, and I hope we will see much more from you. You are still one of the best uh, at Polish publishers, so thank you very much. You're welcome. Thank you. Naszym kolejnym gościem jest Tomasz Sidorkiewicz, redaktor naczelny wydawnictwa Mucha, a także tłumacz wielu komiksów, które na pewno czytaliście. I Właśnie o to tłumaczenie chciałbym cię zapytać bardziej jednak, ponieważ wspomniałeś kiedyś na Facebooku wydawnictwa Muchy, że Miracleman zadziwił was ogromem pracy. Pod jakim kątem was zadziwił? Czy chodzi właśnie o tłumaczenie, czy jakieś inne szczegóły, czy możesz o tym powiedzieć? Przede wszystkim tutaj chodzi o kłopot związany z pierwotnym pisarzem, scenarzystą serii. Pisarzem, który jest rudytą i który używa słów, które zna praktycznie tylko on oraz autorzy słowników. Staraliśmy się oddać jego myśli tak, tak jak, jak mogliśmy. Natomiast na tłumaczenie niektórych zdań sprowadzało się do, do sprawdzania czterech albo pięciu słów, w dziesięciowyrazowym zdaniu. To były, głównie chodzi o, te, o ten język, tak? Nie, nie chodziło o to, że na przykład tekstu było jakoś nienormalnie dużo? To nie jest problem. jak Jeśli chodzi o tekst, to... E, tak, autor słynął z tego, że pisał właściwie powieści ilustrowane, a nie komiksy, w związku z tym, tak, ilość tekstu również była e, Jednym z powodów, dla którego e, prace trwały tyle, a a, A, a, a tego, którego prace trwały tak długo. E, jeszcze jedną rzeczą było fakt, że musieliśmy przygotować materiał dla trzech krajów jednocześnie. W związku z tym musieliśmy, grafik musiał odpowiednio ingerować w materiał graficzny, żeby można było wklejać niektóre rzeczy w czarne tło. E, to jest kwestia e, procesu, procesu związanego z drukiem jednocześnie do trzech krajów. A jak jesteście zadowoleni z efektu finalnego, czy to jest takie, powiedziałbym, czujecie, że to jest dobrze wykonana praca, czy coś tam jeszcze mogło pójść lepiej? To będzie antyreklama. <laughs> dobrze. E, a czy jak mógłbyś opowiedzieć trochę jak wygląda zajęcie tłumacza komiksów, bo du dużo osób Twierdzi, że wie, ale tak naprawdę no, wiemy jak to jest. Komiks tłumaczony należy przeczytać. Dobrze, jeżeli to jest komiks z serii, warto przeczytać sobie komiks wcześniej i w komiks później, które się dzieją. W tym momencie mamy ogarnięto większe, większe, większą przestrzeń tego, co się dzieje, jeżeli następują nawiązania do poprzednich części lub tego, co się będzie działo później. Nie będziemy się gubić i oddamy czytelnikom to co, to, co wiedzieć powinni. Nie będziemy musieli zgadywać, co się będzie działo później. E, no, a potem tłumaczymy. Tłumaczymy na początku. To zależy od szkoły. Niektórzy tłumaczą od razu prawie na gotowe i poprawiają wszystko w, w, przy, przy pierwszym podejściu. Inni tłumaczą tyle, ile wiedzą i zostawiają znaki zapytania, które poprawiają w drugim czytaniu. Do której szkoły ty należysz? To zależy od komiksu. To zależy od komiksu, też od czasu, który, który mamy do zrobienia. Niektóre komiksy trzeba czytać, sczytywać po, po kilka razy, żeby to wszystko jakoś grało. Żeby to również miało ręce i nogi, żeby to nie było tłumaczenie jak z translatora, żeby te wszystkie dźwięki, które bohaterzy wydają, miały sens, żeby to wszystko kleiło się w jedną całość. To Czy znaczy jest jakiś tytuł, który albo nie został jeszcze wydany w Polsce, albo został już wydany w Polsce, przy którym bardzo chciałeś lub chciałbyś pracować jako tłumacz? Tak i nie. Rozwiniesz? E, rozwijam. E, mam już świadomość tego, jak pracowało się z tekstami pierwotnego autora Miraclemana. A jest taka fajna seria tego autora, która do tej pory nie ukazała się w całości w Polsce, saga o potworze z bagien. I w tym momencie tak chciałbym to zrobić, z drugiej strony mam świadomość ile roboty przy tym będzie. Dobrze, to dziękujemy za tą rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Sidorkiewicz. I co tam Krzychu trzymasz w rękach? Trzymam w rękach Miraclemana, który waży 3 kilo i jest bardzo fajnym komiksem. No to jest zdecydowanie najdroższy komiks, który kupiłem w Łodzi. Wiem, że tym nie przebiłeś, ale to może opowiem o tym następnym razem. Ile ty zapłaciłeś za niego? 90 niecałe, 83 jakoś tak. No to ja 99. No, no to, to tutaj tak. Tak dokładnie. Ale o tym komiksie może. Następnym razem bardzo nietypowy komiks i bardzo ciekawy. Więc następnym razem się do tego. Natomiast fuck. Natomiast Mucha komiks przyjechała do Łodzi z, z czterema premierami. Wszystkie były bardzo fajne. To jest jedyne wydawnictwo, gdzie kupiłem większość premier spośród tych zaprezentowanych Łodzi. No i chciałem powiedzieć o Miraclemanie, który jest komiksem, który ukazuje się na naszym rynku o 20 lat za późno, ale, ale dużo, dużo komiksów klasycznych. Ale się ukazał, tak. to, to jest ważne. I ukazał się w formie takiej, że wow. No komiks ma 360 stron, no 380 stron. Trudno, trudno, jest przeczytać go na raz, ponieważ nie jest to, nie jest to lekka lektura, nie jest to łatwa lektura, ale jest to na pewno fascynująca lektura. Um, śmieszy mnie trochę, um, już wspominałem przed nagraniem, że śmieszy mnie ten napis, że scenariusz to pierwotny scenarzysta, ponieważ um, Alan Moore nie chciał, żeby jego nazwisko pojawiało się na okładce, a tantiemy z wydawania komiksu szły do oryginalnego pierwotnego scenarzysty, dlatego też właśnie tak to jest e, tytułowane. Sam komiks w momencie, gdy się ukazywał no po prostu musiał wywołać rewolucję. Dziś już może nie do końca, ale wciąż jest to historia, która robi wrażenie pod wieloma, pod wieloma względami. Mamy tutaj no tytułowego Miraclemana, czyli mężczyznę w średnim wieku, który w pewnym momencie Przekonuje się, że jest właśnie tym, tymże tytułowym Miraclemanem. Że już wcześniej nim był, tylko z jakiegoś powodu o tym zapomniał. No i gdy moce do niego wracają, on zaczyna zmieniać świat. I to bardzo, bardzo w, w taki sposób, który no te, takiego typowego zjadacza superbohaterskiego komiksu mógłby zadziwić. Dla mnie... Miracle Man po, po lekturze okazał się może nie czymś na miarę strażników, ale na pewno bardzo blisko. Że wydaje mi się, że m, tytuł ten odmienił oblicze komiksu amerykańskiego w taki sam sposób, jak m, m, bardzo podobnie jak strażnicy, e, tylko że e, no, tutaj zacytuję. M, zdanie, które pojawia się na tylnej okładce Miracleman to jeden z najważniejszych bohaterów w historii popkultury, którego przygód fani praktycznie nie znają. No jak pokopiecie sobie w komiksowej historii, dowiecie się, że faktycznie komiks ten miał wiele wzlotów i upadków, przez co przez długi, długi czas był kompletnie nieobecny na rynku. W końcu udało się wydawnictwu Marvel. Chwała im za to, zrobili wreszcie coś fajnie. Ten, ten komiks, który wydała Mucha, jak, jak rozumiem, być, być może jednak będzie trzeba pisać eratkę, to jest wersja odświeżona, przynajmniej pod kątem kolorów, a oprócz tego jest w niezmienionej formie i tak jak wspomniałem wcześniej, robi wrażenie naprawdę mocne, jest, to, jest tutaj dużo filozofii, jest tutaj dużo polityki w pewnym momencie są, jest, jest troszeczkę erotyki, ale takiej subtelnej. Jest naprawdę mocny, mocnie napisany, bardzo fajnie wprowadzony główny przeciwnik, jest rozmach, są świetne rysunki wiel wielu mm, rysowników. Ku mojemu zdziwieniu nawet Steve Dillon. Okazało się, że on potrafi rysować całkiem fajnie, co jest dla nie mnie. Nie spodziewałeś się. No nie spodziewałem się w życiu. Mm. Jest tutaj parę takich scen, które naprawdę mocno zapadają w pamięć, chociażby takie jak narodziny córki Miraclemana, są takie sceny jak już pod sam koniec tego tomu, gdy właśnie jest taki mocniejszy nacisk na kwestie polityczne, jest dużo takich interesujących elementów fabuły, jest tam metafizyki dużo, nie dziwię się, że tłumacze mieli duży problem, znaczy tłumaczył akurat Tomek Sidorkiewicz, no i nie dziwię się, że miał, miał na pewno dużo pracy nad tym tytułem. Tutaj od razu taka może mała radka do tej rozmowy, którą wcześniej słuchaliście mam nadzieję, mianowicie spytałem Tomka jak, jak ocenia swoją pracę i no nasuwałoby się samo przez siebie, że no raczej nie powie że, a, do niczego, czy coś w ten deseń, ale skąd to pytanie? Na perkonie jak byłem to w tym roku, to tłumacz Świata Dysku, pan Piotr Holewa, mówił, że bardzo często przy tłumaczeniu książek trafia na takie sentencje, zdania zwroty, których przetłumaczyć na język polski z zachowaniem sensu, który autor miał. Chciał, chciał zawrzeć, jest po prostu rzeczą niemożliwą, dlatego tłumacz staje przed y, dylematem, czy tłumaczyć właśnie z, ubaża, zubażając lekko y, treść komiksu, czy też właśnie y, spróbować zachować ten sens, ale przez to y, zaproponować czytelnikowi taką konstrukcję, która może być totalnie niezrozumiała i ze względu na to, że najczęściej jednak właśnie się decydują na to pierwsze później nie do końca są zadowoleni ze swojej pracy. Pod takim kątem pytałem Tomka, jak oceniłby swoją pracę. Ja uważam, że w Miraclemanie tłumacz wykonał bardzo dobrą robotę, ponieważ czytałem ten komiks w oryginale. Było ciężko, nie, nie powiem. I tak pojawia się tutaj dużo takiego nietypowego słownictwa. Par, parę rzeczy hmm, rozjaśnia się dopiero po kilku, kilkunastu stronach. No Nie zmienia to faktu, że komiks jest, nie zawaham się użyć tego słowa, jest wybitny. I to jest kolejny tytuł, który zdecydowanie warto znać. Jedna z najlepszych premier tegorocznych w Łodzi. Hmm, cena okładkowa jak zostało wspomniane 120 zł, ale szło go kupić w Łodzi za 83. Z tego co widziałem w sklepie Muchy jest mniej więcej ta sama cena, bodajże chyba złotówkę czy 2 zł więcej. No, w zamian otrzymujecie liczący prawie 400 stron komiks w wielkiej, w, nie w, wielkiej, w twardej oprawie. Wydanym tak samo jak większość komiksów Muchy, czyli solidnie na pewno. Na, no, no nie ma na co narzekać. Tak, na półce prezentuje się fajnie. A ze względu na to, że jest to naprawdę ważna historia, je, jeżeli lubicie amerykański komiks, no zdecydowanie powinniście Miraclemana mieć i dla mnie kolejne 6 na 6 w dniu dzisiejszym. Natomiast, I super. Natomiast teraz może przejdźmy do kolejnej rozmowy i tym razem będzie to Jakub Pietrasik z wydawnictwa Taurus, który rzuci trochę światła na sytuację żywych trupów i nie tylko. Więc naszym kolejnym gościem jest Kuba Pietrasik z wydawnictwa Taurus i pierwsze pytanie no chyba oczywiste, samo się wręcz nasuwa. Co z tymi trupami, Kubo? Otóż wybieram się tuż po tych targach do Nowego Jorku, żeby właśnie wyjaśnić sprawę, dlaczego jeszcze nie otrzymaliśmy materiałów. W każdym razie jak tylko dostaniemy materiały, za które już mamy zapłacone, podkreślam, już dawno mamy zapłacone, to publikujemy praktycznie jeden po drugim. Czyli 24. album wychodzi najszybciej jak się da, 2 3 tygodnie później 25. No a potem, kiedy będzie kolejny w Stanach, wtedy też powinien się pojawić u nas. No a ponieważ nie macie tych trupów nowych odsłon, przynajmniej w ofercie już od roku, prawda? Ten poprzedni tom był na poprzednim festiwalu, się, e, nad tym. Tak, więc jak sobie radzicie bez tego, no sam, sam wspominasz o tym często najlepiej sprzedającego się waszego tytułu, zwłaszcza w kontekście tego, że jeszcze wam y, odpadł y, od Darwina Cooka Comics, z oczywistych względów, zakończyło się lock and key, więc y, no dużo serii się pokończyło i lub jest z nimi problem. Lokentki zakończyło się akurat dopiero teraz. I faktycznie, Żywe Trupy oczywiście są motorem napędowym, ale no nie są jedynym tytułem, który idzie nam bardzo dobrze. Francuskie komiksy również. Jeśli chodzi o Amerykanę, no to rzeczywiście Lokentki jest takim drugim bardzo mocnym tytułem, a wydaliśmy teraz szóstkę. Musieliśmy zrobić do jedynki, bo no, kto kupi w tym momencie nowy album, kto się zainteresuje serią już kompletną, jeśli nie byłoby pierwszego tomu. Co do innych Amerykanów, Lazarus coraz lepiej. Z każdym kolejnym tomem zwiększa się ilość osób, które zainteresowane są Lazarusem i nie dziwię się, bo rzeczywiście to z tomu na tom jest coraz lepsze. Więc też tutaj a propos Lazarusa, widziałem na jednym z forów tematycznych zapytania, tudzież można nawet powiedzieć pretensje o to, że nie publikujecie tych wszystkich materiałów dodatkowych rozszerzających świat. I, py tak, i pytanie jest takie, czy może macie to w planach? Mamy to w planach, tak, potwierdzam, że mamy to w planach, chcemy się teraz, zresztą tak jak powiedziałem, już wybieram się na New York Comic Con, między innymi, żeby dogadać, czy dałoby się gdzieś w miarę tanio dostać te sourcebooki i wtedy chcielibyśmy puścić to jako taki Free Comic Book Day. A czy macie, możecie zdradzić jakieś plany na najbliższe miesiące, jakieś nowe tytuły? No jeśli Image dopisze, to Deadly Class, to teraz już mogę potwierdzić, o jejku, tak. Bardzo, bardzo się cieszę. E, plany? Mamy jeszcze parę planów. Ja nie lubię o tym mówić, ale chętnie się kręcę wokół komiksów Marka Millara. E, bardzo, bardzo chętnie bym się pokręcił jeszcze wokół Oni Press. E, Tam kontynuował jedną z serii, którą kiedyś rozpoczęliśmy. To się nazywało Queen and Country. E, chcielibyśmy to pociągnąć dalej. E, co do imidżowych, bo pewnie to interesuje... E, no ogólnie o to... wszystkie pytamy, także <laughs> europejskie. A. Pod koniec tego roku w Stanach wyjdzie nowy album Lock and Key, który jest jakby odpryskiem od serii. To się nazywa Small World bodajże. To ma być 70 parę stron. My chcemy dorzucić do tego jeszcze dwie poprzednie krótkie historyjki, zeszytowe, i wypuścić jako jeden album. A z europejskich tytułów? Z europejskich tytułów. Najbliższa premiera to będzie coś takiego, co się nazywa Fechmistrz. Absolutny mainstream, dwóch panów bije się na miecze. Bardzo fajnie się to czyta. A ostatnio Hiciorem się robi Okko. To jest taki hmm, feudalny japoński Wiedźmin. Zaraz pan Sapkowski mnie zatłucze. Nie, to wiesz, tam tylko książki i reszta się nie liczy tak. przecież. Tak, ale to, to rzeczywiście, ja byłem sceptycznie nastawiony do tego tytułu, mój e, ojciec jakby naciskał, żebyśmy wypuścili oko, odzew przerósł moje oczekiwania. Okazuje się, że ja się oczywiście nie znam, e, za to wszyscy inni są zachwyceni, że coś takiego wychodzi. Dobrze, to dziękujemy w takim razie za rozmowę i oby z tymi trupami się w końcu udało. Dzięki bardzo, jak najszybciej wyjdą. No, Została nam jeszcze jedna rzecz. Właściwie jeden komiks, o którym chcemy opowiedzieć, też premiera Włodzi. Mm -hmm. No tutaj to już nie ma co się oszukiwać. To nie będzie aż tak dobry komiks, jak te poprzednie, o których wspomnieliśmy. To znaczy też zupełnie inna, tak, inna, półka, inna konwencja, inny, inne cele, które przyświecały scenarzyści, ale też fajnie się czytało i postanowiliśmy o nim wspomnieć, mianowicie są to chłopaki The Boys. Garta, Nisa, Dericka, Robertsona, które ukazały się w nakładem wydawnictwa Planeta Komiksów i cóż mogę powiedzieć, no, obaj zna, znaliśmy już ten tytuł wcześniej, ja nawet usiłowałem zbierać wydania zbiorcze od wydawnictwa Dynamite, ale wydawnictwo mi te, tej pracy nie ułatwiało. W polskiej wersji językowej mam nadzieję że nie będzie aż tak trudno zwłaszcza że pierwszy tom jest całkiem e, fajnie wydany jest dość gruby e, papier papier jest spo, spoko okładka też jak najbardziej e, w miękkiej oprawie wszystko i cena okładkowa to jest bodajże 59 zł, więc 90 groszy i 90 groszy więc cena jest jak najbardziej akceptowalna zwłaszcza że dostajecie bardzo fajną parodię w stylu Garta Enisa, czyli taką mocno przesadzoną. Tym razem bierze się za superbohaterów. On lubi niszczyć superbohaterów, ale tym razem już kompletnie nie ma żadnych zahamowań. I w ten oto sposób poznajemy świat, w którym funkcjonuje tajna, tajna organizacja przy CIA zajmująca się zdejmowaniem superbohaterów w momencie, gdy ci przesadzają. Zdecydowanie mm -hmm. i no, jest to historia mocna, jest to historia pełna przekleństw, brutalności, krwi, seksów, laków, wszystkiego, z czego słynie Gartenis, ale jednocześnie jest to ten dobry Gartenis, jak my to lubimy mówić. Jest fabuła, która ma ręce i nogi. Są bohaterowie pełno krwi, z których da się lubić i przy okazji mają jakieś historie do odkrycia w kolejnych tomach e, super złoczyńcy tudzież super bohaterowie y, sprawiają wrażenie takich typowo enisowskich chiamajt, ale jednocześnie dość, dość e, silnych i e, będących wyzwaniem dla głównych bohaterów no, no, pierwszy tom skupia się przede wszystkim na tytułowych chłopakach ale także e, dowiadujemy się co nieco o siódemce, czyli takiej y, niej, Justice League z tego świata. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że ten komiks ukazał się w Polsce. Mm -hmm. Tłumaczenie jest. No, Mother's Milk, jeden z bohaterów tego komiksu, w polskim tłumaczeniu, jest coś Glancuś, co brzmi w sumie zabawnie, ale znaczy, ja nie, nie uważam tego za minus. Jest to, jest to zabawne tłumaczenie, takie dość pomysłowe z którym się musiałem jednak oswoić na początku, ale później już, już to takie wrażenie pierwsze minęło. Czytało się naprawdę fajnie. Czekam na kolejne tomy. Mam nadzieję, że będzie tak jak wydawnictwo powiedziało, powie w rozmowie, która za moment nastąpi. Jak najbardziej polecam ten komiks dla takich osób, które czytają dużo Marvela DC, tego z głównego uniwersum, ale szukają też czegoś Czegoś parodującego po prostu, typowego. No Powiem tak brutalnie. Tak, ty, typowy trykosiarski komiks. Będzie bolało, który jest e, tym, co rzuca nam się w oczy najpierw na e, tyle okładki. Chyba dobrze podsumowuje to, co Gardenis e, z, zrobił e, w tym komiksie The Boys. Chłopaki, e, bardzo ładnie wydane, z, te, z tego też, e, tak jak wspominałeś. Warto jest zapłacić te pieniądze za ten komiks. Mm -hmm. Tylko kwestia, czy lubicie Gartenisa, bo w pewnym momencie mo może, może być tego po prostu za dużo. Natomiast cieszę się, że komiks się ukazał na polskim rynku. Tak, no, no Pierwszy tom jest naprawdę fajny, je, je się, tak, o, tak, jeśli no. chodzi o chłopaków. P problematyczne są te kolejne tomy typu Hero Gazm na przykład, który jest, które jest no, już takim tym gorszym Enisem. No ale to je, jeżeli zapowiedzi pierwsze się potwierdzą, myślę, że... W przyszłym roku już będziemy mogli opowiedzieć też o kolejnych tomach. Więc, więc, ale dobrze, już nie zdradzajmy więcej. Oddajmy głos Karolowi Rzaczkowi, który prowadzi wydawnictwo Planeta Komiksów, a także sklep Gigzone. Zone. Więc naszym gościem jest Karol Żaczek z wydawnictwa Planeta Komiksów oraz sklepu Gigzone z Warszawy. I mamy takie pytanko, to jest, twoja, to jest twój pierwszy udział jako wydawca na festiwalu w Łodzi? I jak, jak Twoje komiksy są przyjęte przez czytelników? Cześć, witam wszystkich. Zaskakująco dobrze. Większość naszych nowości zabraliśmy za małe ilości w tym roku. Bazowałem na tym, co mówili inni wydawcy wcześniej, ile tego wziąć, ale okazuje się, że troszeczkę nie doceniliśmy rynku, więc jestem bardzo zadowolony. A który tytuł cieszy się największą popularnością? W tym momencie absolutnie chłopaki są mega hitem, już wiemy, że nakład był troszeczkę niedoszacowany, zrobiony, planowany. Prawdopodobnie będziemy zwiększać nakłady kolejnych części. Czy w związku z tym, jak no, ciepło zostały przyjęte Twoje komiksy, masz już jakieś konkretnie sprecyzowane plany na drugi rok działalności? Będzie więcej tych komiksów, czy może utrzymasz dotychczasowe tempo? Skupiamy się przede wszystkim na chłopakach. To jest jednak długa seria, 12 tomowa, a klientom coraz bardziej teraz zależy na w miarę szybkim wydawaniu komiksów, żeby nie musieli czekać po pół roku na każdy tom. Więc plan jest taki, żeby się na tym skupić i wydawać nawet do czterech rocznie, co trzy miesiące. Poza tym na pewno próbujemy walczyć o drugą część Black Kisa, bo to był nasz mega, mega hit. Pierwsza część się przyjęła bardzo fajnie. Planujemy też coś z... O podobnych tytułów, może niekoniecznie to będzie Shadow, może to będzie Green Hornet, albo taka palpa komiksowa, a może to będzie inny Shadow na najzwyczajniej świecie. Negocjujemy też w tym momencie jeden mega hit, ale to jest za wcześnie, żeby o tym powiedzieć. Kolejna część opowieści frontowych prawdopodobnie w połowie przyszłego roku się ukaże. Natomiast jako sklep, już patrząc, czy jesteś zadowolony z ilości osób na stoisku? Absolutnie jestem zadowolony. Łódź jest rynkiem wyrobionym przez inny sklep z komiksami amerykańskimi i dużo osób tutaj przyszło licząc na, na tego typu fajne zakupy i się nie zawiedli. My mamy fajną ofertę. Klienci dopisali w tym roku. Nie sądzę, że aż tak dobrze jak w zeszłym roku, ale wracam prawie że pustym samochodem. Jeszcze takie ostatnie pytanie, mianowicie w jednym z wywiadów wcześniejszych powiedziałeś, że twoim zdaniem rynek komiksowy wkrótce się nasyci i czeka nas mały regres, natomiast jednocześnie sam planujesz zwiększać ofertę w swoim wydawnictwie i jak to się ma do siebie? Małe wydawnictwo nie będą miały takiego wielkiego problemu, bo mają swoje nisze, swoich stałych klientów. Całość rynku będzie miała problem, ponieważ, powiem tak, jak planowałem wydawanie komiksów, to się mówiło w branży, że średnio jeden tytuł się sprzedaje przez dwa lata. W tym momencie każdy wydawca szacuje 3-3,5 roku, ponieważ jest tak dużo komiksów na rynku. Po prostu ciężej wyciągnąć pieniądze, żeby je znowu zainwestować w rynku najzwyczajniej w świecie. I tak, wciąż uważam, że przyszły rok może spowodować przesyt gigantyczny rynku, że albo ktoś wypadnie z rynku, albo znowu będziemy zmniejszać nakłady i podwyższać ceny. Ja już w przypadku niektórych komiksów tak planuję zadziałać niestety. Dobrze. To dziękujemy za rozmowę w takim również. I na koniec. Na koniec jeszcze raz wróćmy do chłopaków. Ponieważ gdy nagrywaliśmy rozmowę z Karolem Żaszkiem, ten obdarował nas pierwszym tomem chłopaków i bardzo dziękujemy oczywiście. No cóż, no pozostaje nam tylko urządzić mały konkursik. O, w którym do wygrania są, uwaga, pierwszy Chłop tom chłopaków? Niespodzianka. Yy, co będzie zadaniem, Andrzeju? Myślę, że dobrym zadaniem, dzięki któremu będzie można sprawdzić, jak nas słuchacie. Ha, ha. Napiszcie nam maila z informacją, jak Łukasz Kowalczuk określił korpomowę, którą dostaje w mailach. I odpowiedzi wysyłajcie na adres mailowy kadrzciwokomopa.gmail.com I w następnym odcinku podamy nazwisko, imię, pseudonim, zwycięzcy, zaś komiks zostanie wysłany pocztą. Dokładnie tak. I kto pierwszy... Tak, kto, kto, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, ten wygrywa, więc prawdopodobnie, miejmy nadzieję, jeszcze dzisiaj poznamy zwycięzcę. Oby. Dzięki i do usłyszenia w odcinku 20. Cześć.